Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych i konsolowych. Odcinek 334. Ja nazywam się Damian Polska, Dachman. Dachman i ze mną są Piotr Kuldanek, i Kuldan. Dobry wieczór, dzień dobry wszystkim. I nasz gość, Ryszard Kojnowski, a Karysław. Witam wszystkich bardzo serdecznie. I odcinek specjalny, świąteczny, wieńczący ten wspaniały rok 2015, który był wyjątkowy, prawda, że nie zaskoczył was jako... jako... Ludzi, którzy śledzą branżę na bieżąco, to, to uznajecie uznaje ten rok za, za interesujący. Nie wiem, Ryszardzie, czy 2015 jest Twoim zdaniem jednym z takich lepszych? To był dobry rok growy, bo pojawiło się bardzo dużo ciekawych pozycji, ale to nie jest tak, że, że one się wzięły znikąd i że tak nagle, nic z tego, ni zowego, pojawiły się jakieś gry, o których nie słyszeliśmy, bo, bo tak naprawdę wydaje mi się, że Chyba u każdego z nas w czołówkach najlepszych gier roku będą te, które były od dawna zapowiadane, a nawet przekładane też. No często. właśnie. Tak. Więc to dobry rok, growy, ale nie zaskakujący. Zdaniem... Był też rok, w którym dla niektórych tytuły, które miały być bardzo mocne, też dość mocno zawiodły. Może już tam pominijmy Wiedźmina, na którego niektórzy psy wieszali, bo akurat tutaj się z tym nie zgadzam, ale Battlefront jest bardzo dyskusyjnym tytułem ale Battlefront jest dyskusyjny ze względu na to, że po prostu on jest przepiękną grą ale, ale wiele osób po prostu no, zarzuca to, co się już, co już jest takim trendem, albo nawet, nawet nie można powiedzieć jest... trendem co już jest takim chlebem poprzednim dzisiejszych e, e, znaczy gier w dzisiejszych czasach czyli po prostu tego kontentu na start za przeproszeniem, tej treści tego, tego, tego co dostajemy z grą na dzień dobry jest bardzo mało bo wszystko inne jest podawane w, w polskich DLC. Tak, kiedyś nawet taki obrazek był, który pokazywał jak kiedyś wyglądały adony, jak wyglądały dodatki do gier. No tak, z, tak z tam, że była z Monaliza, razem, tam, z łasiczka, tak. a teraz to po prostu dostajesz fragment obrazu i, i te puzzle sobie dokupujesz w postaci znaczy, to, to, to Mi się bardziej wydaje, że akurat w przypadku Battlefronta ilość tego kontentu to nie do końca takie jest, bo tam jest, nie wiem, 10 map, jest dużo trybów, te tryby są różne, można do tego usiąść po prostu się tym bawić, mhm. natomiast chyba więcej krytyki było w stronę mechaniki. Że ta gra jest dosyć mocno lajtowa. Zręcznościowa bardziej. Niż Zręcznościowa, taktyczna. nie? No, ja, ja się zawsze porównuję na to po nawiązanie do Plans vs. Zombies, tylko po prostu z innymi skórkami. Mm. Że to, to jest gra, która siadasz, grasz, bawisz się dobrze, niezależnie czy spędziłeś 20 godzin, czy tam 220 godzin w Battlefieldzie, czy w jakiejkolwiek szanse, czy właśnie dopiero co kupiłeś konsolę z Battlefrontem. No tak, ale to jest też tak, że po prostu Battlefront ma konkurencję w postaci poprzednich Battlefront które były bar dużo bardziej rozbudowanymi gra grami, dużo więcej miały w sobie właśnie tej treści. I, i ja, ja już nie pamiętam, czy one były y, mechanicznie prostsze, czy nie, nie. Rysławie, ty, ty grałeś w, w poprzednie Battlefront'y namiętnie, tak nie jeszcze pamiętam. Nie, znaczy coś? grałem w nie, ale na pewno nie namiętnie, bo ja ogólnie nie jestem nie jestem zbytnim fanem y, gier sieciowych. Znaczy grałem kiedyś bardzo, bardzo dużo w Counter-Strike'a, tak P pół, pro, pół pro, ale to było mhm. na początku tego wieku. To był 99 2000, 2001, kiedy jeszcze Counter-Strike był w wersji 0.6. Jeszcze, <laughs> jeszcze był modem do Half-Life'a, w tym naprawdę bardzo dużo grałem. A, a później jeszcze dużo grałem w Gears of War. I to były w zasadzie takie dwie największe gry wieloosobowe, którymi się zajmowałem. Battlefronta mam, bo jakby coś tam przy nim robiłem i hmm. Bardzo mi się podoba od strony graficznej i kiedy była beta, sobie radośnie pykałem, naprawdę bawiłem się dobrze, ale rzeczywiście to jest gra troszkę taka wydmuszkowa, że wygląda ślicznie, ale w środku nie ma na razie za dużo. To się może zmienić. Jesteśmy teraz na takim etapie tworzenia gier, że w zasadzie twórcy mogą zrobić z nią wszystko już po wydaniu, także tak. zależnie od tego, jakie będą naciski graczy. Jeśli na przykład byłyby naciski takie, że, że trzeba by zmienić system celowania i twórcy uznają, że te naciski są odpowiednio mocne, to kto wie, czy tego nie zrobią. Więc... tym też dodawanie tych właśnie nowych map tak nie od razu nie wszystkiego, tylko nie wiem, co miesiąc dodawanie tej jednej mapy. No też może powodować, że to zainteresowanie w jakiś sposób jest tak utrzymywane. No że... to jest chyba taka już strategia. To przypomina się, to, tak. jest, to jest strategia, żeby utrzymywać zainteresowanie graczy i że w przypadku, ktoś tytułem... nie swojej kopii w przypadku konsol, a wiesz, co do, tych, co do starych Battlefrontów, te gry wyszły 10 lat temu, branża 10 lat temu wyglądała zupełnie inaczej. Więc porównywanie... Nie było w zasadzie. No w ogóle nie było, więc porównywanie Battlefronta 1 i 2 z aktualnym Battlefrontem wydaje mi się, że trochę się mnie z celem, bo to, to zawsze no możesz nie, no to... Też powiedzieć, że w tak. pierwszym falaucie, albo w ogóle w Wasteland pierwszym to tam tyle rzeczy się działo, że właściwie w falałcie czwartym to lipa. No, ale to są... Ale, do, ale prawdą jest czasach. taką, że wiesz, że, że te nowe fallouty to się nie umywają do, wiesz, pierwszego i drugiego, i no. do drugiego, więc to też, to, też, <laughs> to, to tak bardzo... a propos zawiedzeń tegorocznych, tak. że fallout to jest Mesjaszem i to tak, jeszcze tak. oni pięknie zrobili z, z bardzo krótkim czasem pomiędzy zapowiedzią pierwszą a premierą, tak naprawdę. Mhm. O, ale praca na, ale na, na, pracę, na przed... Vy... Znaczy, ja wiedziałem o falaucie troszkę wcześniej, ale te prace trwały znacznie, znacznie dłużej niż... Nie, oczywiście. Po prostu mi chodzi o to, że w dzisiejszych czasach, co bardzo mocno można tutaj szpilaczkę wbić w stronę konsoli PlayStation, bo masz zapowiedziany jakiś tytuł, a zagrasz w niego najwcześniej za 3 lata, albo i 4 lata. Czyli No Man's Sky, to co się z nim dzieje, jak jest odsuwany i odsuwany, nie, już w ogóle nie mówię o tym, jeśli tak patrzymy na cały rok, o, o zapowiedziach na E3, Gierna na PlayStation już finala, który tak naprawdę dalej nie mamy zielonego pojęcia, czy to jest przyszły rok, czy za dwa lata. Czy... Ale chodzi ci o, o 15? O remake. O remake. O, remake na, na, to na remake tak. 7. 99 nie przyszły <laughs> <rok>. Nie przyszły <laughs> razem. Co ty? W przyszłym no roku właśnie. masz piętnastkę. E, a w przypadku Fallouta to było tak, że oni. Oczywiście, że prace trwały długo, natomiast przyszli, nikt o tym nie wiedział. Znaczy, osoby z szerokiej publiki o tym nie miały pojęcia. Mamy grę tak wygląda, za miesiąc pierwszy gameplay, a za tam rok premiera. No bo chyba pierwsza zapowiedź była kiedy? Rok temu na, na VGA? Czy, czy, kiedy? Tak, czy to nawet ale, ale w ogóle widzimy, już po roku be, temu? Bo Bethesda, Bethesda ma tak przygotowany ten, ten line-up, że oni, oni co roku coś mają to, i to jest jakiś duży tytuł. W tym roku, znaczy w 2016 ma być Dishonored. E, dwa, no, więc, to więc... tak. No, Zobaczymy. No. Fallout, Fallout był zapowiedziany w tym roku. W, w czerwcu, czyli co pół roku od momentu, w którym szeroka publika no, po tak. raz pierwszy dowiaduje się o grze do premiery. To w dzisiejszych czasach to się nie zdarza w ogóle. Znaczy no, powiedziawszy, kiedy dowiedziałem się, że... Ale Duma na przykład zapowiedzieli, nie wiadomo już jak dawno temu i, i, jeszcze, mhm. i, jeszcze, i jeszcze się... Ale, ale ja wiedziałem kilka miesięcy wcześniej jeszcze, że, że, że, Fallout, że coś tam się z Falloutem dzieje i kiedy go zapowiedziano... Na e 3 to ja bu... znaczy, kiedy powiedziałem, że będzie, i jeszcze bez daty, to ja byłem przekonany, że powiedzą kwiecień, czerwiec przysz... przyszłego 2016, mm -hmm. bo nie wyda... wydawało mi się niemożliwe dokończenie gry w takiej skali, tak szybko. I o ile sam nie grałem, to zebrałem już dość opinii znajomych, że chyba rzeczywiście gra jest niewypieczona i robi bardzo dobre pierwsze wrażenie. A tak naprawdę nie jest, nie jest rpg jest jakąś taką... No to nie jest Wiedźmi, tak. No. Jest wiedźmi, no. Nie bójmy się tutaj tego powiedzieć. No ale mimo wszystko 2015 to jednak jest to moim zdaniem... Pierwszy taki naprawdę soczysty rok dla, dla tej generacji. To jest rok, w którym wyszło bardzo dużo gier. Natomiast czy one wszystkie dostarczyły te emocje i tą jakość, na którą liczyliśmy, no. to jest sprawa bardzo dyskusyjna. Ale no, z drugiej co, strony... Wiećmiń, słuchaj, z drugiej Dying Knight, Bloodborne, Batman, Arkham Knight, jeszcze nie grałem. No, bez... Batman Arkham Knight i cała drama, która była związana z pecetem. Tom Raider i drama z y, słabymi wynikami sprzedami. Ale wiesz, jak to jest z pecetem? Tam na PC zawsze są jakieś dramy. Jak tak, nie, jak nie, nie taka, gra jakaś roku gra wiesz, się nie odpali, to, to, to nowa karta graficzna nie ma naprawdę 4 giga, tylko 3,5 i, i jeszcze jakieś... Nie, tam, tam. no ale to, co było zbatowane, to było tragiczne. Tak, znaczy to, to, to była wyjątkowa sytuacja, to się raczej nie zdarza, bo to, że komuś nie działa albo to, że są jakieś błędy i one są patchami naprawiane, to jest norma. To, I to na konsolach jest dokładnie tak samo. Tak jak teraz jest Just Cause 3, gdzie, gdzie wszyscy liczą i czekają na patche przyspieszające czas ładowania. Czy Bloodborne przecież po premierze, po śmierci, ile czekałeś? Półtorej minuty czasem. No, no I tak ale to naprawili. I, tak, i naprawili. Tak I tak samo się, będzie z no. um, Ale z drugiej strony ja chciałem powiedzieć, że ten rok był rokiem bardzo zaskakujących, wspaniałych tytułów niezależnych, czy też małych. Miałeś Ori the Blind Forest, który był rewelacyjną grą. Było Hair Story, która też w, pod wieloma względami zamiotła um, pomysłem, czy, czy, czy scenariuszem, mm -hmm. czy... No, w momencie, w którym Hair Story się pojawiła na rynku, to wszyscy o tym mówili. Tak. Bardzo dużo osób. Były te gry na zegarki. O, o, o, o, <laughs> tak, też. Liney i tak dalej. No Life is Strange, który pokazał, że można robić gry epizodyczne trochę inaczej niż... Zacząłem grać właśnie dzisiaj. Wiesz, to wiesz, graj, graj codziennie jeden epizod. Bo ta gra się nie, dzieje czy, przez pięć nie, dni. Nie, dzisiaj tak, tak odpaliłem <laughs> przez chwilkę, żeby zobaczyć, z czym to się je. I jakby mając doświadczenie z grami epizodycz, epizodycznymi z Telltale, jestem pod ogromnym wrażeniem jak to płynnie działa. Myślę, ja jak to ja bardziej niż na jakim sprzęcie gasz na, e, na Xboxing. No ładnie znaczy, I jakby czujesz się już młodą kobietą, która z pasją fotografuje wszystko. Ty co tam nie grałeś w Life is Strange? Ja grałem tylko to co było kiedyś zaprezentowane jako część pierwszego epizodu. Czyli demko, taki I nie nie jak, to, jak nic teraz nie chciałem nie widziałeś. Nawet... Nie, bo ja jeszcze nic nie widziałem, więc ale to jest na pewno gra, którą, w którą zagram tylko właśnie niedawno Przeczytałem, że wychodzi specjalna taka edycja kolekcjonerska tak, roku, z notatnikiem i tak dalej i się tak napaliłem na to, że po prostu postanowiłem nie kupować cyfrowy, tylko poczekać, aż wyjdzie na płycie. A wiesz, ono będzie ograniczone, ale to była bo jakaś zniżka włożyć, bo on, na, na i mało tego będzie. wziąłem. Za, za, za 70 zł można było wszystkie 5 episodów wziąć. Tak, ale to na, cyfrowo, cyfrowo, tak. A... tak. Tak, a, a właśnie na płycie to jest, to jest, no tak jak wiadomo, jakiś taki zeszycik. Z, z... No tam właśnie, będzie, to będzie, tam tego, będzie co... przede wszystkim komentarz twórców. Będziesz mógł grać no. z, z włączonym komentarzem twórców, niczym w pierwszym portalu. Tak. Coś, co tak. nigdy nie zostanie zrobione do, do gier Telltale, bo gdybyś bo, bo, bo, w momencie włączania komentarza twórców, konsola by wywzionała ducha. Patrząc Nie tak masz do wyboru, czy chcesz oglądać, i... czy chcesz grać, czy chcesz obejrzeć slideshow z, z komentarzem twórców? Jak patrzymy na title i na ten rok, to mm, dla mnie w tym roku title z jednej strony dostarczyło grę, która absolutnie mnie kompletnie zniesmaczyła do title, czyli grotron mhm. a z drugiej to strony powiesz, było jest from Borderlands, które to jest genialnie. mnie zachwyciło, jest cudowne. Yes. Te wejściówki muzyczne, które oni tam zrobili, to jest to tak, nie jest gra. to tak, to no nie jest Tak, to jest gra. film. To wiesz, to to jest oglądasz film, film tak. i raz na jakiś czas coś klikniesz, czy postać. Ma pan, to jest z tego, co słyszałem, yy, zarys fabularny, scenariusz, sama jest historia jest opisana przez historia kilka... Historia jest super. Jest naprawdę ak kreacje aktorskie przewozkie. normalnie, Rushmore. Także pod względem opowieści jest to test from the Borderlands, to jest ścisła czołówka gier przygodowych. Pod względem, że tak powiem, ilości gry w grze to jest bardzo, bardzo mało tego. Ale bawiłem się świetnie. Naprawdę bawiłem się świetnie. Traktowałem to po prostu tak jak jako serial. To jest interaktywne, interaktywne wideo, kiedy, kiedyś Ola Szewczyk mówiła. A gra o dla odmiany to dla mnie straszny tytuł. Przejście, mimo, że jestem fanem marki, nazwijmy to, może nie jakimś strasznym, ale, ale lubię ten, ten, ten świat. You know nothing, Jon Snow. Ale ta gra była dla mnie koszmarem. Zwłaszcza, że pod koniec, jak jeszcze zacząłem rozmawiać, to oczywiście to nie jest nic dziwnego, bo wtedy tak jest zawsze, że te hmm. wybory, które się m, dokonuje, nie mają tak kompletnie żadnego znaczenia. I to A. boli strasznie mocno. Może to ci pokazuje, że jesteś po prostu, wiesz, takim pierwiastkiem w tym wszechświecie. I te eventy w tej kampanii, całej, one się same No tam największy problem dla mnie z groną był taki, że oni po prostu podkręcili na maksa ten, to, to okrucieństwo i to, jak to coś się może spieprzyć. To jeżeli coś, nie wiem, może na kogoś spaść śnieg z gałęzi, to w grze o Trono tej i te całe drzewo do niego spadnie. Aha, ja myślę, że powiedz, że jak ma spaść, to spadnie, ale jeszcze będzie tam sopel lodu, który go zabije. No. Ale wiecie co, to, to, to i tak to, że oni nam wypuścili tych tyle, tych gier i tak dalej, to jest nic. Oni zapowiedzieli, że teraz Batmana robią. I naprawdę tak. jak. Ja, ja się nie, ja kiedyś tak sobie żartem powiedziałem, że trzeba czekać, że będzie Witcher od tej tail nie? No, w całym całym dźwięk to, dźwięk kto czy kto wie, czy na przykład 2016 rok, bo tam y, y, CD Projekt mówi, że wiesz, że 2016 będzie rokiem Wiedźmina. Ja cichutko więc... trzymam kciuki, że oni zrobią to, o czym rozmawialiśmy przy okazji dodatku do Wiedźmina, czyli po prostu co jakieś pół roku albo co cztery miesiące będzie pojawił się kolejny dodatek fabularny, czy też znaczy nie tyle fabularny, rozszerzający po prostu poboczne tak. misje, tak jak było mhm. w przypadku serca z kamienia. Albo nie wymyślałem jakieś takie mini gry, jak to zrobią do Destiny, na przykład, nie wiem. Wyścig wyścig. Tych no, są wyścig. motorówek w, w sensie. Tak, konik. Tak, ale nie te, te wyścigi konne, one szybko mi się e, jakby znudziły ze względu na to, że tam jest parę takich e, e, momentów, w grze, że musisz kilka razy, prawda się ścigać, bo tam że... Ale e, na przykład nie wiem te łódki, no nie wspaniałe są. Ja uwielbiam, uwielbiam żeglować wiedźmie, Bo tam są czasami takie e, f, fragmenty. Yy, które, które możesz przeskoczyć, bo tam yy, wchodząc do łódki, to możesz taką sobie za, za, zafundować szybką podróż do, naj, do któregoś tam portu, a możesz sobie płynąć. I ja oczywiście sobie pływałem. I, i no, mogliby zrobić taki mały dodatki. No. Tymczasem, wracając do zapoczątego za, za przeciw tematu, ja dalej będę potwierdzał twoją teorię, bo w tym roku również uszło i Wolf, które było kompletną porażką. Przynajmniej... Znaczy porażką na pewno market, znaczy marketingową. No w... No ta gra nie, nie żyje się teraz. Ta gra, znaczy, ta gra wiesz nawet, jak ona się sprzeda, bo czasami jest tak, że to, to się sprzeda w mojej egzemplarzy ale ci ludzie, którzy go kupią, czy też kupili bardzo mocno się jego trzymają, bo tutaj się mała społeczność wokół tego, a i Wolf tak naprawdę prawie że umarło i to miesiąc po premierze już nikt o nim nie pamiętał. Teraz bo, jest to za problem, tak? bo też taki, że się w zbeci nagrali. Co? Beci. Teraz za darmo chyba jest w PlayStation Plus, tak? Nie, nie, nie, nie, nie. Ale wiecie, to by była dobra rzecz, dlatego że wiele gier, które, które właśnie gdzieś tam zostało zapomnianych, w momencie, kiedy one się pojawiły gdzieś właśnie w tych usługach gdzieś za darmo, albo wzrastały zrobione w formie free-to-play, zyskały drugie życie, bo choćby, nie wiem, mogliby dodać, wydać Evo za darmo, dorobić tam, nie wiem, produkowanie kapeluszy, czy coś w tym stylu i to by mogło być jakąś taką zachętą dla ludzi, żeby, żeby tam wejść W, Tylko... w PS Plusie jest King's Quest teraz, który też wyszedł dawno temu, nie wiem, jakoś chyba w kwietniu w ogóle, czy w maju. No właśnie, bo tak trochę przed odcinkiem, żeśmy z Rysławem rozmawiali o King Questie, że, że to całkiem udana gra. Oj, bardzo, bardzo, bardzo udana. Wysławia, a który wariant King? Bo ty kupiłeś go chyba wcześniej, prawda? Nie, nie ja czekałeś. Ja kupiłem na... od razu, jak tylko wyszedł. I w jakiej, jakiej wersji go kupiłeś? Kupiłem? W, w, znaczy, na którą konsolę? Czy... Nie, czy kupiłeś go jako Season Pass, czy kupiłeś go jako Complete Edition? Kom complete Edition chyba. Tam no z właśnie, takim to jest z zdężanką, jest epilogiem. No, jest bardzo znaczna różnica, dlatego że jeżeli kupisz po prostu jeden odcinek, albo kupisz Season Passa, to nie dostajesz epilogu do gry. No nie, to mi się przypomina Prince of Persia, tą z 2008 roku, czyli gdzie to okazało się, że droższe, zakończenie było... tak naprawdę no, jest droższe, tak. bo po prostu dokupujesz sobie epilog. Więc ja strzelam, że jak ta gra już cała wyjdzie, przynajmniej, za dwa lata, patrząc na, na, na tempo robienia, to pewnie epilog też po prostu będzie do kupienia jako dodatkowy DLC. No, takie czasy, co zrobić? No, właśnie to, to jest też ten... Boli mnie strasznie, że, że te epizody są tak rozciągnięte w, w czasie. No że, przepraszam, że... Minecraft wyszedł w, w skali miesiąca, wyszły cztery. W tym roku sprzedał nocz Minecrafta? Czy w, czy w tamtym roku? W tym? Chyba na początku jakoś, bo to Minecraft go przejął. To Pomyślmy, jakoś w okolicach właśnie, czy tam wcześniej troszeczkę, ale może się... No, I dzięki, dzięki noczowi teraz będzie Psychonauts 2. Nie. Tak nam się wydaje. Między nie. innymi... Czy się wydaje, że on tam, tam te, te, te brakujące 3 miliony dorzuci. Myślisz? No, tak, on tak, zawsze on już chciał. Się sfinansowało. Już, już na, fig, na figu się sfinansowało te 3 miliony? Znaczy, jeszcze nie, jest bardzo blisko. Jest y, chyba koło już 3 milionów z tego co pamiętam, zaraz wam dokładnie powiem, aktualnie jest 2 miliony 800 280 no tysięcy, a 3,3 ma być łącznie, czyli raczej na 100% nie, bo... się zfinansuje. Znaczy, nocz tam może sobie dorzucić, no nie? w ogóle jaka to jest gigantyczna promocja ale... figa samego w sobie, nie? Który został przecież założony tak. m.in. przez, przez, yy... właśnie, tego Szafera. A mógł, mógł Tim to zrobić na przykład na Polak Potrafi, czy wspiera to? <laughs> Tak. Znaczy no, ale wiesz, no wie... ten film ma inną niby politykę, że tam jesteś inwestorem i, i są te strasznie skomplikowane wyliczenia, w zależności od tego jaką kwotę zainwestujesz, to, to potem przynosisz zwrot, jeżeli ta gra się dobrze sprzedaje, tam bla bla bla bla bla. Nie, to jest troszeczkę przekombinowane, Nie, ale. Wiesz, bo Kickstarter jest tak naprawdę platformą do składania priorderów. Naprawdę, tak, no, tak na to należy spojrzeć. I tylko po prostu nie znasz do premiery, kiedy zostanie dowiedziona Tobie ta gra. A no FIG miał być innym podejściem do, do współfinansowania, no bo jeżeli współfinansujesz tworzenie jakiegoś produktu, to powinieneś czerpać przychód tak. z jego sukcesu. Wiesz. Sukces ma wielu i to jest coś wiesz? takiego, że kupujesz i zapominasz. Jakby nie, data przesyłki Ci nie interesuje i Ty nie takie przyjemne ci... niespodzianki. <śmiech> na no, przykład nie wiem, Wiesławie, ostatnio ta książka z, o The Spectrum wyszła mm -hmm. i też, też to była chyba zbiórka jakiś czas temu organizowane mhm. i, A i teraz szyb, to wydanie... Dość szybko zbiórka poszła. Znaczy, to to wydawnictwo ma do siebie, Bitmap Books się nazywa, że mhm. m, począwszy od pierwszej książki o Commodore 64, później przez Amiga, aż po, teraz po spektrum Spectrum, oni wszystkie te swoje kampanie mają bardzo dobrze zorganizowane, jest szybkie, dokładne informacje i rzeczywiście wszystko wychodzi na czas. No i od razu przy okazji, jak już mówimy o tym, to bardzo, bardzo te książki polecam, bo, bo to jest świetne. One, one są z serii Visual Compendium? Nie, nie, tak, nie, to się nie... nazywa najpierw było C64 Visual Compendium, później Amiga Visual Compendium, a teraz ZX Spectrum Visual Compendium. Yy, świetne Siele, te, Pięknie się to ogląda, jak to właśnie ktoś ma yy, taką sobie nutkę nostalgii, taką retro, to, to, to się rozpływa. Yy, panowie, 2015. Jeszcze będzie pewnie okazja, żeby o tym porozmawiać, bo jeszcze przecież będziemy rozdawać statuetki i i tak dalej, więc... Bo się jeszcze rok nie skończy. Jeszcze, ja nie wiem, jeszcze w ciągu tych, tego tygodnia... Może wyjść bo... jakiś hit. Tak, dokładnie. Ja pamiętam, że wszystkie te gry, które wychodzą w Sylwestra są pokrzywdzone. Bo nie pojawiają się w żadnych plebiscytach, żadnych... No, ja przypomnę żadnych... tylko, że Diablo zostało wydane 27 grudnia, pierwsze. Zaraz. Talos powiem. chyba jakoś tym roku został wydany. Talos został 12 grudnia wydany. No i praktycznie przez to ta gra zupełnie została jakby zignorowana przez, przez te wszystkie Wiesz, Game Awards teraz wychodzi train, trzecia część na, na PS4, jakoś chyba w przyszłym tygodniu właśnie. Już no. wyszło. Ale to chyba nie w Europie. To Już, czy... Znaczy nie, no ja przecież dodałem właśnie... do, do tego, do koszyka Aha, na PlayStation. czyli on wyszedł w Europie, a nie w Europie wychodzi w przyszłym tygodniu, okej. Okay. Bo to wiem, że była różnica między Europą a Stanami, 22 i chyba właśnie, okej, okay, czyli, czyli dodać do koszyka, proszę. To ta gra problem straszne problemy na podstawie. Ciekawe jestem, jak wersja konsolowa sobie poradziła. 30 klatek i 900p, nie? Nie, no o to chodzi. Oni mieli jakiś straszny problem z zakończeniem developingu. Tam, wiesz, został wydany nie do końca skończony tytuł, dlatego, że im się pieniądze skończyli, skończyły i tak naprawdę nie mieli wyboru. No to jest e ciekawe, dlatego, że oni na przykład z pierwszego train'a to odcinali bardzo długo kupony. Oni wydawali tę grę w, no tam w szesie na szesie wszystkie było. platformy i jeszcze później w bandlach. Jeszcze wersja jakaś chyba HD była. coś ja Nie pamiętam dokładnie, ile tego było. Później wyszła ta druga część yy... Nie wiem czy to pierwsza czy druga była taka zrobiona w stylu Lost Viking? Ja mam taką słową pamięć teraz. One tym wszystkie są w, tym One, są w tym Pierwsza stylu. i druga były w stylu tak. Lost Vikings, natomiast przyznało. No trzy już jest, już jest, już jest 3D. taka 3D, właśnie, to Aha, a, tak. a propos właśnie gier, które wychodzą pod koniec i mogą być niedocenione, to wczoraj, jak to nagrywamy, czyli jak nasi słuchacze to usłyszą, to kilka dni temu wyszedł Tytuł, ktoś się nazywa Underrail. Yy, I wygląda on ze. Jak, skrymów, Fallout, taki. jak Fallout pierwszy drugi Taka po prostu oldschoolowy RPG i ma na Steamie jakieś kosmicznie pozytywne recenzje. Tam nie wiem, jest, jest 90%? czy, czy... nie Under Rail, tylko under tail. Nie, Under Rail. Under to wyszedł jakiś czas temu i to było tak, on wyglądał na maksa archaicznie, jak gra tak. I, z, i, z i z też stryktura. ma niesamowite super recenzje. Tak. I te, aż go kupiłem i grałem w niego wczoraj troszkę. I jak? Się... Under Rail czy Undertale? <laughs> Undertale, I, I to jest dziwna gra. Na razie nie wiem, na razie trudno. Ma świetną muzykę. To, to, to natomiast jeśli chodzi o samą rozgrywkę, to jest dziwnie. dziwne. No tam można no, albo się przyjaźnić z przeciwnikami. Tak, albo... możesz przyjaźnić się, wreszcie. albo im, im A darować A walka życie. jest rozwiązana trochę jak, jak taki system zręcznościówki, nie? Tak, że no, ja przeciwnicy nie... do ciebie strzelają tak jak w bullet hole, takie, takie strzelance, że mnóstwo mhm. pocisków i ty musisz ich unikać. No, dziwne. Na razie... no, bardzo A, ładna oprawa Andrew ona rzeczywiście Mayu... jest izometryczna Widziałem trochę wygląda jak właśnie Invisible Ink wczoraj gdzieś tam w internecie opinie, że wychodzi na to że w tym roku wyszła gra, która jest dużo bardziej Falloutowa od Fallouta no. ja, ja, ja się nie wypowiem ale z tego co, co widzę to wygląda rzeczywiście interesująco chyba nawet jakieś są pewnie schrony <laughs> krypty. No to właśnie to ten... jest jakaś przyszłość, apokalipsa i tak dalej. I ludzie żyją pod ziemią, stąd underrail, bo, bo, że tak powiem, powierzchnia jest tak skażona, że się nie da. Słowni drogowie, ostatnio dotarło do mnie, bo to też znak czasów, jak wychodzi jakiś tytuł, zwłaszcza jeśli to jest tytuł stricte pecetowy, i zaczynamy szukać o nim informacji, to właściwie w dniu premiery można znaleźć bardzo dużo już gameplay z tej gry. Dlatego, że te wszystkie early accessy, wcześniejsze dostępy, jakieś beta, bety, nie bety, to i po to wszyscy ludzie mhm. potem to streamują, rzucają na YouTube, robią materiały. To tak naprawdę zazwyczaj jakaś gra, która ma premierę, już można obejrzeć bardzo dużo gameplayu z niej. No, to też znak czasu. I to trochę. też, no i to trochę napędzane, no wiesz, hype, ha bo, bo jednak. Pamiętaj tak, że gdyby, gdyby na przykład czasami nie, nie, nie, nie, ma, gdyby nie, ta, nie ta możliwość zobaczenia, jak czasami gra wygląda, to, to, to bym zupełnie na przykład wiesz, mógł zignorować. No bo same statyczne zdjęcia, które są wysyłane akurat przez producenta, jako takie e, zachęcające do, do, do, do gry, to nie wystarcza. Zobaczyć grę w akcji, to jest siła. Tylko właśnie no, Twitch w tym roku też, e, znaczy on się rozwijał przez wiele lat, ale chyba w tym roku po raz pierwszy e, chyba był Twitch.com jakoś to się okay. nazywało w San Francisco jakaś taka wielka impreza właśnie dla, dla streamerów, yy, więc no po prostu yy, to co się dzieje, jeśli chodzi o, w ogóle o streamowanie bo trochę, trochę to na przykład no nie poza moimi zainteresowaniami, jeśli chodzi o, o, o to jak ja na przykład to... znaczy ja lubię rozmawiać o grach niekoniecznie grać i mówić coś no więc być może tego nie rozumiem fenomenu albo nie, nie potrafię tego tego... W... Ach, ja nie bądź sklepny. Twoje, twoje... Gdybyś streamował swoje przygody z Amigą, to miałbyś dużo gron odbiorców na pewno. Znaczy, mi się wydaje, że to jest, to jest takie samo grono odbiorców, jaki jest, to jak jest, jest garstka ludzi. Chociaż e, retro w tym roku też wyjątkowo e, mocno do przodu. Ja już nie mówię o tym, że gry są stylizowane, bo to od jakiegoś czasu obserwujemy modę na taką stylizację, na, na, na pixel art i tak dalej. Ale chyba w tym roku po raz pierwszy nie wiem, mimo że te, te na przykład kanały na YouTubie od jakiegoś czasu są, po raz pierwszy widzę taki zalew tego, tej fascynacji retro i to, że ludzie kolekcjonują stare sprzęty, że, że te stare sprzęty są odrestaurowywane, że, że ktoś wyciąga z piwnicy jakiś stary sprzęt, potrafi go tak doprowadzić do, do, do, do... Nie tylko, że działa, no nie tylko, że po prostu wygląda jak nowy. No po prostu, nie wiem, ja wcześniej tego nie widziałem, a teraz po prostu takich kanałów, które się tym zajmują, które pokazują. Jest mnóstwo. I mi się wydaje, że kiedyś one były one były w takiej totalnej niczy, że jak, jak po prostu nie miałeś świadomości, że coś takiego istnieje, to nigdy byś na to nie trafił. A teraz jakby coraz większe jest zainteresowanie prawda, tym, tym reto. Na przykład Rysław, twoi znajomi prowadzą kanał Loading, mm -hmm. w tym też czasami się pojawiasz. Bardzo fajny ten odcinek o, o Gwiezdnych Wojnach. Strasznie się nakręciłem później na ten. Już już szukałem Gamecuba z, z, z, z, z Rock Squadronem, tym Rebel mm. Leader. Z drugą częścią, żeby, żeby sobie zagrać. Bo tak gra rzeczywiście fantastycznie wygląda. Wygląda świetnie. Z, na starą konsolę, a ten, ale no nigdzie nie znalazłem tak, no powiedzmy, na taką ludzką kieszeń. Znaczy, ale prostu... łatwiej by ci pewnie było znaleźć sam samego Gamecuba za jakieś 70 zł mhm. uh, i, i, i, i grę osobno. Znaczy, generalnie jak już bym, już bym y, robił coś, to prawdopodobnie kupiłbym chyba klasycznego PADA i, i y, y, chyba Wii jest wstecznie kompatybilna z Gamecube'em tak, w pełni, tak. więc, więc pewnie coś takiego bym. Y, y, ale też no, też ciężko jest do, znaleźć e, Rebel Leader, tak to się nazywa? Rogue nie, Squadron. Tak, a po, po chyba tej drugiej części chyba jest Rebel Leader, tak? Czy nie? A, po okay. Ale Rogue Squadron 2, pod, tak to jest. Pod ręką, co Ci zaraz powiem. To jest nazywa Star Wars Rogue Leader, Rogue Squadron 2. Rewelacyjna. Zresztą w ogóle teraz Gwiezdne Wojny to jest jeden wielki szał. Wszyscy tutaj byliście, już nie? Ja nie. Ha. A, A dobrze. nie A będziemy żądać, zostawiamy Sytuacja nie. wygląda, <śmiech> drogi kundanie, tak, że musimy ci jedną rzecz zdradzić. Ja muszę. Halo? Tak, słucham, tak? No. <śmiech> nie, Zamieniamy tak, się w słuch. Bo, się w słuch dosłownie. Nie, bo, bo ty chcesz uniknąć spoilerów. Nie, ja już wszystko wiem. <śmiech> Aha, czyli wiesz, że Jar, Jar Binks wraca? Tak, oczywiście. I wiem, że jest, jest głównym złym też. No, no to możecie iść spokojnie. I jego. Tak, jego syn jest głównym Zum też. Tak, tam wszyscy są źli. wyjątkiem no, tych w... samych Nie ma dobrych, nie ma dobrych. <laughs> um, ale generalnie tak, Rzyśła, to Piotr jeszcze musi się sam przekonać, czy, czy to jest ja, dla nie, niego nie, ja ja na wojny, czy nie. Ja przeprowadzić pewien eksperyment. Nie oglądać w ogóle. Nie, obejrzę jak najbardziej, obejrzałem w przyszłym roku, ale eksperyment polega na tym, że mm, właściwie poznałem już całą fabulę <grybujesz> autentycznie Aha. przez ro czytanie rozmów ludzi, którzy, pomijając to, że jeszcze przed premierem już zaczęli się heheszkowicze, którzy wrzucali spoiler z końcówki Aha. dotyczący tam głównych postaci, to już tam pomijając to, to mm, widząc rozmowy wielu osób na temat Konkretów fabularnych i, i przyswajając sobie tą treść, pójdę jakoś w przyszłym roku do kina. raczej nie spodziewam, nie będę w żaden sposób zaskoczony tym, co film przedstawia fabularnie może no, smaczki. I będę dzięki temu prawdziwym papierkiem lakmusowym tego, czy tak te wiedzę na są dobre. Bo wiesz, ale już będziesz nastawiony, wiedział, żeby zwracać uwagę na rzeczy, które ty na przykład ktoś to za pierwszym raz ogląda nie widział, no nie tylko się domyślał, a ty już będziesz na przykład miał pewną wiedzę i teraz będziesz wyłapywał smaczki. Właśnie, więc jeżeli nie. wiem, co tam się wydarzy, ciekawe, czy film również mu się spodoba. A Ryszadzie, to już byłeś dwa razy, czy nie, na razie raz tylko raz byłem. No, ale no, ja to nosem, Cztery więc... razy widziałem, byli. <laughs> zaliczyłem w topę, bo pojechałem najpierw do złego kina i przy sprawdzeniu biletów się zorientowałem. Znaczy, Pani powiedziała, proszę Pana, a to jest Pani z rzyfkinia. ja, O Jezu. I dużo filmu straciłeś? Jakieś dwie minuty, bo szybko jechałem Uuu. do drugiego kina. I było, I było dużo reklam, na całe szczęście. Więc, no tak, więc... ale, ale dwie minuty to też, też trochę boli. No boli nie widziałem napisów, wiesz, wyjeżdżających, fanfart uh -huh. początkowych. Także pojawiłem się dopiero, kiedy tam szturmowcy robią, co, co robią. Uh -huh, uh -huh. No nie chcę. Ale generalnie podoba Ci się ta siódma część? Bardzo, czy siódmy, czy... bardzo mi się podoba. Podobałem się bardziej niż Nowa Nadzieja. Podobałem się uh -huh. trochę mniej niż Imperium. Mniej więcej na poziomie powrotu Jedi jest dużo rzeczy, z... które, powiedzmy, jak się człowiek trochę zastanowi, no to są nielogiczne, albo, albo obecnie są nielogiczne, może później zostaną wytłumaczone w, w jakiś sposób, ale była atmosfera Gwiezdnych Wojen. Coś, czego totalnie brakowało w tej trylogii, pierwszy, czy pre, pre nie lubię tego słowa, 1, 2, 3, gdzie nie było czuć w ogóle ducha Gwiezdnych Wojen. Może trochę w zemście sitów. Hmm. Ale tak ogólnie te, te, te filmy się oglądało, przynajmniej ja tak oglądałem, bez emocji. Zwłaszcza mroczne widmo, to była kaszana, nie, nieprawdopodobnie. A, a tutaj, a tutaj czuć, no, czuć że, to jest, że to jest ten świat. Chociaż mi trochę brakowało jeszcze tego, tego, tego rozmachu Gwiezdnych Wojny. Znaczy on był, ale na przykład ja, ja uwielbiałem takie, takie miejscówki, jak na przykład, nie wiem miasto w murach, nie? albo Korsant, że, że to pokazywało, że to, że to jest rzeczywiście coś, coś ogromnego i tak, dalej. i tak naprawdę... Ale w Nowym nowy Nadziei w, nie było czegoś, nie było takich miejscówek dużych wcale. No właśnie, dlatego być może nie ten, to jeszcze, jeszcze przed nami powiedzmy dwa epizody co nami. No te, bierz mnóstwo, mnóstwo, drogi, mnóstwo tajemnic które... do wyjaśnienia, no, bo tak yy, zakończenie jest wielomówiące. Jest, no, nie, nie, nie chcemy tutaj psuć zabawy osobom, nie, nie. które tego nie widziały, więc może... może... Co, dla mnie najle najlepszym motywem jest to, że główna aktorka Daisy Ridley wygląda rzeczywiście jak skrzyżowanie dwóch aktorów, nie wiem, czy, czy kojarzycie te tego mema, czy widzieliście? Nie. Kira tak. Knightley i do... Seth MacFarlane. Do, do Kira Knightley jest podobna, ale do Setha MacFarlane'a to nie wiem. <laughs> to, to jest To jest niezły mindfuck, jak to się ładnie mówi. Jeśli, jeśli ktoś to raz zobaczy, to już nie, nie odzobaczy. <laughs> ale, ale ten, ale generalnie yy, pozytywnie, no, to są Gwiezdne Wojny. Rzeczywiście ten hype, to jest tak długo się budował. Ja mam za oknem w ogóle świadełka na dźwigu, które wyglądały jakby to był miecz świetny, więc yy, tutaj wszyscy świętują, no, nie? że to jest rzeczywiście była taka premiera, która łączy nie dwa pokolenia, ale chyba ze trzy nawet. Tak mi się wydaje. Więc to jest, to jest bardzo, bardzo interesujące. Yy, panowie, 2016 rok. Na co tak najbardziej czekacie w 2016 roku? Piotrze, na co, no, na co, dobra, na co najbardziej czekacie? <grym> to jest takie strasznie... To jest pytanie, na które nie da się dobrze odpowiedzieć, dlatego że czekam na bardzo dużo tytułów. Czekam zarówno na mniejsze rzeczy, takie jak Firewatch na przykład. Strasznie na to czekam. Czekam na No Man's Sky. Czekam oczywiście na Uncharted 4. Jest, wiesz, jest tak dużo zapowiedzianych gier, które... jeszcze pytanie, które z nich wyjdą tak naprawdę w przyszłym mm -hmm. roku, bo, bo to jest... Czekam na dodatek do Wiedźmina bardzo mocno. Mm -hmm. na horyzoncie jest bardzo dużo tytułów, które zapowiadają się bardzo smacznie, ale czy po pierwsze będą smaczne, to jest jedna rzecz, a po drugie, czy wyjdą faktycznie w przyszłym roku no jest, jest naprawdę ten line-up, znowu tego, że Sowa, zapowiada się ultra, ultra interesująco i zanim ja na przykład wymienię kilka moich tytułów to Ryszardzie tytuły, na które ty czekasz wyjątkowo w Znaczy Piotr już chyba część wymienił, ja do, dodatkowo znam, że, że czekam na Duma. Czekam. On czek ma od premierę na przyszły właśnie? Tak, Dumma w kwietniu. Tak, i to ma, chyba nie, w marzec. Co, w marcu. E, jeśli nie. Bardzo U czekam na Dishonored. Bardzo czekam na Dark Souls 3. No, ale tak naprawdę na Dishonored chyba najbardziej. oczywiście Właśnie, ale tak e, to Dishonored się też podpisuje. W ogóle zapomniałem. razie już o, o, dwójkę i jedynkę Dark Souls? E, Dark Souls, e, dwójki nie przeszedłem jeszcze. Aha, no, no. Ehm, Natomiast, musimy pilnować. Tak, pilnować. tak, tak najbardziej musimy na najbardziej, najbardziej, To czekam na, na albo Oculusa, albo PlayStation VR, albo Vai. Prawdopodobnie na Oculusa, w naj, bo wyjdzie najwcześniej. Na to, mhm. na to czekam najbardziej. To może odmienić, jeśli, jeśli wypali, to może odmienić całkowicie. Nie, nie wymienić branżę, bo to nie chodzi o branżę, bardziej chodzi o. o Sposób o, gry, o, o, o, o, o, o grę, o, tak bo to będą zupełnie inne gry jak, ja, ja słyszę o tym właśnie, że nawet nawet nasi znajomi mówią, że no tak bo to, so, to jest w ogóle ekran przed tym, przed, którymi, przed którym ty nie możesz ruszać gałkami ocznymi, bo wiesz, naturalnym jest tak, żebyś ty spojrzał w lewo, po prostu patrząc w lewo, a nie ruszając głową w lewo to, ale to nie o to chodzi, no to jak, jak ja na przykład mam telewizor przed sobą, to ja nie liczę na to, że telewizor będzie mi się obracał razem z moją głową, czy na przykład nie wiem śledzi moje, moje gałki, no po prostu do pewnej rzeczy się przyzwyczajamy. i mi się wydaje, że po prostu to, to będzie chyba najmniej uciążliwe Najbardziej się obawiam o to, jakie te będą gry. Czy, czy będą chcieli, nie wiem, zrobić jakieś strzelanki, yy, które będą po prostu uzyskiwały na tym, czy po prostu pójdą w coś zupełnie innego. Nie? Zrobią ja to te wiele gry razy kuchenne, mówiłem, jakieś... Ale wydaje mi się, że Oculus, PlayStation VR i cała reszta tych rzeczy będzie się sprawdzało w sposób absolutnie wymarzony do wszystkich tytułów, gdzie główny. Gdzie... Gdzieś wskok, twój awatar się nie rusza, dokładnie. Tak. Będziesz siedział w rajdówce, będziesz siedział w statku kosmicznym, w kolejce górskiej na krześle w trakcie przesłuchania. W grach TLT. No w grach TLT ciężko, bo tam jednak ta kamera jeździ. Natomiast w każdej grze, w której no się twój bohater nie, nie chodzi nogami, tylko porusza się jakimś pojazdem. Dlatego że jak zaczynasz y, za pomocą gałki y, chodzić, to z automatu to ci trochę wybija z tego, z tego z tego wrażenia. A w momencie tak w którym, kiedyś mówiono za pomocą o Kinekcie. No już, o Kinekcie... <śmany> <śmany> Zasługą milczenia. Natomiast ja jestem absolutnie przekonany, że we wszystkich tytułach, gdzie siedzimy w, i poruszamy się pojazdem w jakiś sposób, czy, czy w ogóle się nie poruszamy, to absolutnie uh -huh. będzie niesamowite wrażenie. No a w grach innych to się okaże. No, The Climb został zapowiedziany tam tak, przez, Krajtek temu, przez Krajtek. przez Grał uh -huh. w spinaczce. Czyli o to... bardzo ruchowa rzecz. Ponoć Zbieram robi bardzo dośpiąc. dobre wrażenie. Ręce Raymana tak naprawdę, bo, bo sam, same, same dłonie bez uh -huh, uh -huh. <laughs> ramion. Też ja. pytanie, czy to by było na jakieś ruchowe, czy, czy po prostu myszką? Może na jakieś Nie, mów... wygląda to w ten sposób, że, się, że rozglądasz się za pomocą zestawu go gogli, czyli ruszając gołą, oh. rozglądasz się, szukając pewnego miejsca, a później z pustami na, na padzie wybierasz rękę, którą którą wysu... wysuwasz do... w dane miejsce, czy lewą, czy prawą. No to wydaje mi się, że taki tytuł gdyby był obsługiwał to by jakieś właśnie urządzenia przenośne, żebyś nie robił to z pustami, tylko robił to po prostu mówem, przysłowiowym, to, to by było dużo bardziej takie robiące wrażenie. Bo na razie gra wychodzi tylko na okulusa, i tam też są te jakby urządzenia sterujące nakładane chyba na, na ręce, więc pewnie będzie można wykorzystać hmm. korzystki. Z, z, te... z tego, co czytałem, to na razie pokazywano grę jedynie właśnie w takiej formie jeszcze rozwojowej. Hmm. Uh -huh, uh -huh. Jeszcze taka propozycja, propos rzeczy, które w przyszłym roku wychodzą, bo mnie zaskoczyłeś i się chwilę zastanowiłem, to w zeszłym tygodniu, dosłownie tam chyba we wtorek czy w środę, został pokazany trailer i zarazem na to premiery nowego Homeworlda, który się będzie dział w całości w na... Tak, w styczniu, 20 styczeń premiera tak. i wygląda niewiarygodnie. Nie wiem, kiedy jest premiera dokładna, ale też chyba ale w najbliższym -ty, roku. Pecety, konsole? Wszyscy, PC -ty, PC -ty, PC -ty, tak, stricte PC -ty, przynajmniej na początku. Premiera, ojej, dziura w mózgu, Tak się... armada z Warhammera, świata o tych wielkich statkach kosmicznych, które latają w mm -hmm, przestrzeni mm -hmm. i one wyglądają tak samo inspirowane, niczym zwykłe żaglowce, bo mają nawet na burtach takie po prostu armaty i to też, to też wygląda niesamowicie i to też chyba w przyszłym roku wychodzi. No to mm -hmm. gier jest bardzo dużo. Unravel, czy tam Unravel, nigdy nie wiem, tu Rysław może mnie poprawić. Ravel, unravel. Unravel. Od, od EA przygodów, na znaczy, tata z No znaczy, Ja czekam, co opku. jeszcze wymienić, bo tak mam parę tytułów i mówię tak, jak, jak nie wymienicie, to to, no wiesz, jest, Duże to, rzeczy. To nie Farm, Far Cry tak. Primal. Wielka, wielka zagadka. Równie wielką zagadką jest ten Sklansy The Division, który tak była alfa, niektórzy grali, więc już wiedziałem. Deus! Mhm. Deus nowo, absolutnie, mhm. jak najbardziej. Nie no, Deus to jest jak najbardziej jedna z gier, która Ja jestem bardzo ciekawy hitman. Ja tam w tą Zeldę to nie wierzę, że ona wyjdzie. Ja, ja wierzę, wierzę że, że ona będzie wyjdzie dokładnie X. to samo, co było z poprzednią Zeldą, czyli będzie, tak jak mówisz, będzie rozpięta między, znaczy inaczej. Nawet jeżeli będzie gotowa w wersji na Wii U, to i tak zaczekają na premierę. Najpierw wyjdzie, tak, to będzie tak, to będzie tytuł, jestem na, na 99, bo na 100%, głowy nie dam, na ale palec już dałbym, dałbym, żeby wyjdzie, będzie tytuł startowy na Nexta. A później wyjdzie tak jak Twilight no, Princess tak jak Twilight wyjdzie Princess. Na, na, Wii, na Wii U z wersji tak, troszkę zubożonych. Dokładnie tak zrobimy. Mm -hmm. Chociaż chodzi, to, chodzi. tak naprawdę nie wiem, czy wiecie, że, że Twilight Princess na, na GameCube jednak oprócz troszkę, troszkę gorszej grafiki różnił się jedną bardzo ciekawą rzeczą. Mianowicie mm. cała gra była jakby lustrzanym odbiciem w wersji na Wii. Wszystko było jakby w drugu, na, Czyli ta, tam, gdzie wersja. A to zostało jakoś wytłumaczone? To nie, nie, nie spe, spe, specjalnie zrobiono to chyba w ten sposób, żeby te, te wersje odróżnić. Czyli jeśli, tam, tam, gdzie wersji na. <laughs> tak, ta, wersje okładek są na przykład. Nie wiem, czy się taki magazyn. A to zupełna dygresja. Empire chyba to się nazywa? Fil, czy film, albo Empire. Filmowy magazyn. Masz sześć wersji okładek, wszystkie są 3D i wszystkie są z Gwiezdnych Wojen. Aha i content ten sam, tylko po prostu kupujesz, bo chcesz mieć inną wersję. My się wydaje, że ktoś, kolekcjoner musi mieć obie wersje, no nie? na lewej, na prawe oko. To, to, to też jest fajny patent, no bo masz... Na, nawet jeśli grę znasz, to, to... Tak, to nie możesz grać z pamięci, no nie bo, nie grać wszystko z pamięci odwrotnie. bo wszystko jest na tak, tak. Teraz rzucając dalej, dalej tytułami, Overwatch chyba w przyszłym roku ma się pojawić. Nie, ja nie Overwatch czeka, nie, tak, ja nie tak, tak. Ale to wiesz, nie wiadomo co z tego będzie. Będzie Total War Warhammer. też O, tak. O, tak, będzie tak, tak. Ratchet i Clank nowy, którego grałem na, na WGW i po prostu ja chcę to grę od razu, ale to, to, ja to ja uwielbiam to Ratchet i To nie jest Ratchet i Clank nowy, to jest, to jest Ratchet znaczy, i Clank... To jest skomplikowane, bo to nie jest zwykły remake jedyny. No ja wiem, znaczy, bo to jest gra na podstawie filmu, który jest na podstawie gry. gry. Dokładnie, hmm. dokładnie tak. Więc, ale, ale ja uwielbiam to uwielbiam tą serię. więc złodzieja. No tak, o mówiliśmy o Uncharted. Już, tak. po, nie, nie powiedzieliśmy o Quantum Break. Które przecież... No właśnie, na to czekałem, to czekałeś, czekam, to. aż ktoś powie. Tak, Quantum... nigdy nie na Quantum Break. Powiem szczerze, że Quantum Break, o ile kiedy pojawiły się pierwsze zapowiedzi tej gry, to byłem dość nią zaintrygowany, to z każdą kolejną zapowiedzią moja, moje zaintrygowanie, moja chęć zagrania w to trochę spadało. No, ponieważ... no to będzie, nie? Tak, To na będzie. Tak, to jest typowy kasus Filmy Remedy. Max Payne tak. też nie miał być tylko sceną, bo sceną. Max Payne 2 nie miał być tylko bo Alan Wake miał być grą przygodową jest strzejną. Quantum ale Break... Chyba najbardziej, taki, naj, najbardziej odeszli trochę od schematów Alan um, chociaż oni później zrobili ten e, American Nightmares, chyba tak się nazywał. to ta nie no. Tak, dokładnie. Czyli ale fajną, zły... ja, ja, ja nie mam z tym problemu, że to no. były tylko strzejne, tylko że one były na początku zupełnie inaczej reklamowane. Tak. I, a Quantum Break było już zupełnie inaczej przedstawiane. to miała być gra powiązana z serialem. Nadal jest, tylko że te w kwest... jakby sekwencje serialowe wyglądają trochę, no, bardzo nisko znaczy... budżetowo, ale to miała być gra, no, przygodowa, w której manipulowaliśmy czasem i dalej będziemy manipulować mhm. czasem, ale tak chyba... To będzie strzelanka. Ale, ale a z zagadką będzie to, czy użyję amunicji do shotguna, czy jakiejś innej. No tak, ale, ale a propos Quantum Break, to cały ten element serialowy, to tak naprawdę, niestety, to jest w tym momencie, to jest chyba wielka, jedna, wielka ściema, bo, bo Oni tam to to, przyszedł nie będą w ogóle nawet mocno, odcinki sobie, no, że to, z to chyba z tak wszystkiego, na tak, tak, wszystkich tych katsenek, to podobno ma być 20 minut ten cały motyw z tą matką, z tym dzieckiem, w ogóle z jakąś taką alternatywną historią, która się, albo, albo historią równoległą, którą, na którą my mamy wpływ. Yy, tego nie, nie będzie, bo gdzieś tam chyba na początku było nawet tak, że ta gra miała być wydana, jednocześnie ludzie mieli grać i wpływać na to, co się będzie... Yy, co oczywiście jest to no, prawie niemożliwe do wykonania, ale było takie założenie, że my przez grę, nie wiem, przez, przez te decyzje decydujemy o to, jak potoczy się akcja w serialu. Takie trochę jak kiedyś było wiecie, dzwonimy na 0700 do telewizji i ustalamy, czy, czy to ma zrobić, czy to ma zrobić, nie? Albo coś na przykład jak w grach title, które pokazują, jak gracze decydują pod koniec, nie? pokazują, jak decydują, decydowali w różnych momentach, był tak, na przykład znaczy, według ten, tego... Ten program, serial telewizyjny, to, znaczy serial, program właściwie, że tam tak, tak. nie. I nie pamiętam, tak, jak to się nazywało. Kiedyś to tym zresztą. Ja, tak, i ktoś tam przypomniał tak, i znowu nam tak, wypadł tak, tak, z głowy. Tak. Last Guardian podobno ma się w ogóle pojawić w 2016 roku. No, Final Fantasy 15 ma się pojawić. Ja w to nie wierzę, czekam. tak. The Witness ma Słuchajcie, się pojawić. Mafia 3 raczej się pojawi. No bo... Nie, no Mafia już jest, już jest nawet, istnieje, nawet widziałem ten gameplay, w którym kolesie z IGN-u e, chyba razem z twórcami e, grają pierwsze 12 minut. Wygląda to trochę jak Max Payne, tylko w bardzo fajnym e, klimacie właśnie takich e, Yy, takiej Ameryki, no i tak chyba lata 70. są i to jest Nowy Orlean, więc yy, sympatycznie to wygląda. Tak, tak, Naprawdę w styczniu, w styczniu wyjdzie świetnie. na konsolę do Banner Saga, ale później ma się pojawić drugi epizod Banner Saga na który czekam strasznie mocno, bo pierwszym Nobzami, który wyszedł w 2014, chyba jeszcze jakoś mm -hmm. na zimę. No, tak. Z małych gier jest też dużo rzeczy, na które warto czekać, które były pokazywane na tych wszystkich konferencjach, czy to u Microsoftu, czy to na przykład, nie wiem, czy pamiętacie, było coś takiego, co się nazywało Abzu, to była taka gra o łażeniu pod wodą, tam jakieś rekiny się pojawiały, takie arcypancy trochę, ale może być to interesujące. Below dla odmiany na Xbox, no, tak, który, tak. który zapowiada się bardzo ciekawie. Cuphead, ale już ale, ale ale, ale, ale, ale, ale, ale, który od dwóch lat na niego czekam, co prawda troszkę mi, mi ciśnienie na Cupheada spadło ze względu na to, że on będzie tylko walkami z bossami. Myślałem, że to po prostu jest tak gra rysowana ręcznie jak kreskówki tak. z lat tam 30-40, może przesadziłem trochę, w starym stylu. Będzie Res na PlayStation VR. O, tak. i, tak, i za, Ryszardzie, tak. kupujesz oczywiście cały zestaw. Tam, nie, no to jest dla mnie, kamizelkę. wiesz, to już, to, to już mi wystarczy. Dla mnie Res jest jedną w ogóle z najważniejszych gier w życiu, więc to jest... A Res przypadkiem w jakiejś tam wersji nie był z vibratorem? Czy tam jakimś. Vib... No właśnie, to, to jest, to jest ciekawe, grupy. nie? Jak można sobie po, po, po, powiększyć doznania, ule zwiększyć doznania gry. Record gier, być być ma w przyszłym da. roku też. Ten, ten tytuł... Jak, jaki tytuł? Record, to było pokazane na 3, tak, jeden, o, jedyny, e, jeden tak. na Xbox jak to tam tak, dziewczynka wyciągnęła... Japońska właśnie, gra. Tak, japoński Air Persona 5 wychodzi w przyszłym roku, na który dla niektórych persona to może najważniejsza gra w przyszłym persona... roku. Shadow Warrior 2 od, od Polaków, od, od Flying tak. Wild Hawk, gdzie pierwszy był wspaniały. Zresztą remaster e, tego, znaczy nie remaster, tylko konsolowa edycja Hard... E, ta strzelanina science fiction też od nich. Hard Reset. Hard Reset, tak. ono wychodzi na konsolę, więc jak ktoś nie grał, też ma, ma okazję Z zagrać. Z gier, którym podobno mają wyjść e, i pewnie nie wyjdą, Mass Effect Andromeda. No, to nie wierzę, to kompletnie w to nie wierzę. Absolutnie Home the Revolution, chociaż to ma jakieś no, szanse, żeby się nie. pojawić. E, kto wie, Wspomniałem Hitman, Hitman, no Hitman ma da te premiery. teoretyczną. z wielką, no niesamowitą, tak. ciekawą metodą sprzedawania gier w epizodach albo, nie wiem, czy tam dodawanie DLC czy cholera wie tak naprawdę, jak to ma działać. Znaczy, wydaje mi się, że to będzie działać ewidentnie tak jak jakiś serial kryminalny, w którym każdy odcinek jest osobną sprawą i ewentualnie później będą, będzie coś, co, co, co je łączy i na końcu będzie jakaś klamra spinająca. Pewnie będą jakieś, nie wiem, jeden czy, czy dwa odcinki e, pakiecie bazowym, a później sobie dokupujesz. Ale ta koncepcja nawet jest interesująca. Ta, w przypadku gry takiej jak to jak najbardziej możesz się sprawdzić. Nie? Więc... Wydaje mi się, że też w przyszłym roku chyba ma wyjść ten tytuł od Rare. Ta, ta gra o piratach. O, Animo tak. Jeśli wyszła w z... roku, byłoby fajnie. Sea of Thieves? czy tam. Chyba jak Sea i... of Thieves się nazywa. Tak. Na tak. pewno. B... No, no im wyjdzie. Na pro... A propos, właśnie. A propos S. <laughs> no Man's Sky też ma w czerwcu. No tu czekamy. Mas, no Man's Sky to, to już. To już nie wiadomo, co o tym myśleć, prawda? Sto Citizen na... Cie... na przyszłym roku nie wyjdzie. No tak, tak. To nawet nie ma... Ja nawet nie słyszałem o tym, że to ma w ogóle... Może będzie Alpha 3.0 w 2016. Ale jeszcze raz powiem, The Witness. Czy ktoś z Was czeka na The Witness? Wiesz co, ja mam o wrażenie, do... że The Witnessa bardzo mocno... Y... Talos, który wyszedł, bardzo mocno zjadł to, mm -hmm. jak The Witness mógł zostać odebrany jako taka świeżynka. Chodzi jest, o, świeżynka o, now świeżynka o nową grę miejscu. pana Blow'a, tak? Tak, tak, tak. tak, tak. To to ja ...to kolory. Ja bardzo w tak, tylko... wyspie i robił zagadki, nie? Talos w uproszczeniu też na tym polegał, że chodziłeś. Oczywiście tam była ta nabudowa filozoficzna i tak dalej, ale, ale chodzi mi o Sunset Gameplay. Dwie takie pecestowe gry, na które czekałem. Jedna to jest XCOM 2, a druga to Kingdom Come Deliverance. To na no wszystko wychodzi. To nie tylko PC. -t. A gnowa się no taka... I skąd tylko PC? I skąd tylko PC? Rysław powiedział o, o finalu 15 i powiem wam szczerze, ja grałem w to damko. W uh -huh. to, bo tam ep -ep Epizod Duskae chyba się to nazywało. Uh -huh. Było dodane do, do, do Type Zero. Uh -huh. I potem strasznie czekam na tego finala. To z, z, przeszedłem to demo po dwa razy i, i odzyskałem nadzieję na to, że to może być świetna gra. Oczywiście, jeżeli ktoś lubi, lubi ten typ rozgrywki, nie? Ale, ja czekam na jakieś gry, które na... nie zajmują y, więcej niż 15 godzin. <głos> to większość na gier. Znaczy, to, to takie gier, które zajmują, to y, tak mi się wydaje. Chociaż y, robi to Platinum Games, to nie wiem, czy to będzie RPG, czy to będzie na pieprzanka. Y, bardziej chyba na pieprzanka taka. tak w tych smokach? jest y, Nie, nie, NIR Automata. Nie, tak, to tak. chyba będzie RPG raczej. No bo to NIR Ale pierwszy, to jest taki bo... RPG. A widzisz, jak Platinum Games robi, robi y, serię, to to będzie raczej bardziej taki action. A powiedzcie, czy Geeksy czy... nie mają wyjść kolejne w, w przyszłym no, roku? No czwarta Czarta, mają. część, tak. Ale czwarta mają, część. to jest potwierdzone, czy to na razie będzie jak będzie? Mi się wydaje, że potwierdzone. potwierdzone. Ja, potwierdzone. Tak samo jak Crackdown trzyma ma <grym> wyjść w 2016 <grym> roku. Ale, ale no to wiesz, no wszystko się może zmienić. Ja liczę, że w ogóle w tym minut, roku... Od 10 minut mniej więcej albo i dłużej wymieniamy kolejne tytuły, które po pierwsze każdego z nas, przynajmniej jednego z nas interesują, bo, bo on je wymienia, jest ich cała masa, więc znowu masa. No właśnie, jak czas na to pytania, znaleźć? pytanie: po pierwsze, co z tego wyjdzie, po drugie, co z tego będzie dobre, bo, bo przy ogromnej większości z tych gier jest dużo znaków zapytania. Panowie, jeszcze medy... South Park przecież nowy. O, so, a, właśnie, South Park, w ogóle o nim nie pamiętam. Fracture but Hole. <laughs> tak jest. Jak Ale ty, wiecie co, ja, ty, ja ty... na przykład liczę, że w ogóle wyjdzie trochę więcej, no ta Persona 5 to jest jakiś taki e, płomyk nadziei, ta Nier Automata, jeśli to będzie bardziej, JRPG, właśnie, że, że ja próbowałem sobie zrobić listę, krótką, nie wiem, trzech tytułów na konsole obecnej generacji i od JRPG-ów i nie potrafiłem tak z głowy w ogóle nawet mieć i, i, i właśnie nie wiem Na obecnej czy, obecne, na, generację, czy, czy... No, na tą generację, tak. Na, na, na PlayStation 4, na Xboxa, one. Czy coś wyszło w ogóle, jeśli chodzi o japońskie RPG Wyszedł no, Nocturnal Doctrine. To jest taki mhm. strategiczny RPG, ja pamiętam, na PlayStation 4. Mhm. A... widzicie ja nie gram w te gry generalnie ostatnio, więc... Wyszedł no, wy, Wyszedł Zino Xenoblade Chronicles X na Wii U. A, Tak. Jest... No, ale to już właściwie jest poprzednia ale generacja. No, wygląda świetnie. Oprócz postaci, no nie, no tak, oprócz, tak, tak, postaci, oprócz modeli postaci, znaczy całe, e, całe otoczenie, cały krajobraz, e, przeciwnicy, wszystko mhm. wyglądają świetnie, tylko... Nie, no ślicznie wygląda. To jest gra, którą bardzo chętnie bym zagrał, gdyby ona wyszła na one. Ona niestety nigdy nie, nigdy nie, wyjdzie. nie wyjdzie. na one. No, ale wiesz, kup Wii U, ponieważ jest to... Powiem tak, nie ma lepszych ekskluzywów Niż na Wii U, nie ma. To, prawda. Po nie ma. to jest jedyna konsola, która ma tak. gry niedostępne na inną konsolę, i one w większości są fenomenalne. To bardzo dobre, to prawda. No właśnie, tak nie wspomnieliśmy właściwie, znaczy albo mało w żadnej Żadnej na Wii, która ma Nie Wii U, tak. Bo Wii U, tak znaczy, bo że, że... Zelda, no Zelda, Zelda. No tak, ale to wygląda na to, że to rzeczywiście to Wii U powoli będzie schodzić w cień. Mimo że 2015 ucałkiem jest. niezły. ma wyjść rzecz, dzięki której zwiększa się ilość osób ginących pod kołami samochodów i spadających z i pokémon go. Czy też Go, czyli ta cała apka do łapania A... Pokemonów w świecie rzeczywistym. Ale ona będzie na iPhoney, Na iPhone Androidy i na specjalny gadżet. Na niego. Będziesz mógł sobie dokupić takie urządzenie coś jak Apple Watch na ręku, to będzie, nie wiem jak działał i do czego służył, jeżeli masz apkę w telefonie, mm. tak czy siak. No ale to w przyszłym roku ma się pojawić, tak czy siak. Właśnie Nintendo też będzie ruszało z ofensywą telefonów. Tam już mówią, że będą jakieś darmowe aplikacje, które będą się łączyć z następstwem Nintendo Club, czy też Nintendo Club. Przepraszam. Znaczy Nintendo. chyba ten Nintendo Club to już chyba przestało istnieć, przestało. nie? Czy jak... Przestało istnieć, tak. ale będzie w Japonii ruszyła reinkarnacja jego w jakiejś tam Aha. formie. Właśnie ma być to połączone z tymi aplikacjami darmowymi na telefony, to wiesz, rozwijają się. No był ostatnio Nintendo Direct dwa, czy trzy dni temu, poświęcony tylko i wyłącznie Super Smash Brothers. Ale widzicie, bo to, że oni tam właśnie przeszli na te telefony, to był taki niesamowity news. I nie wiem właśnie, czy to już było nie, nie rok temu, to nie, to nie nastąpiło. Tylko właśnie wszyscy się spodziewali, że może teraz te wszystkie gry y, typu Super Mario i tak dalej one będą wychodzić na komórki, ale chyba żeśmy jeszcze tego nie. Nie, nie no, oni się o tego oni, oni mają zupełnie napadać podejście, czymś zupełnie Aha. innym chcą być na komórkach niż, niż tymi typowymi grami. A co do JRPG-ów, o których mówisz, to w przyszłym roku ma być tego sporo. Bo mamy czyli Master Jakuzy. Co prawda z nim jest ciężka sytuacja, bo on został no, no, i nie taki... został potwierdzony na, na, dla Europy. Poza tym to nie jest taki J, JRPG, to jest takie mordobicie To jest taki no, za... jest... jest... Shenmue stricte, stricte no. RPG, japoński RPG tak mhm. taki Okrejny. wiesz właśnie jak, jak, jak Zinoblade uh, Chronicles no nie, że ja bym bardzo właśnie chętnie w coś takiego zagrał. ja cały czas liczę i podobno uh, Phil Spencer jest wielkim fanem The Lost dc że Lost dc się pojawi wstecznej kompatybilności tylko podobno mają jakiś problem z, z grami na kilku płytach więc ja nie wiem co to jest za problem bo tak naprawdę przecież potrzebujesz tylko jednej płyty tej, tej pierwszej, żeby, żeby nie wiem, grę autoryzować Pozwoli Może się boją się, że inne płyty oddasz znajomym i, bę... i cztery <głos> tak, osoby tak. skorzystają z tego. Szczególnie, że te wszystkie moje płyty do Lost Odyssey one są strasznie porysowane, <głos> więc ja bym chętnie sobie w ogóle y, tak zainstalował. <głos> ja, ja bym sobie chętnie z, y, ją domaksował. Brakuje mi w Lost Odyssey jednego osiągnięcia za znalezienie wszystkich przedmiotów. <głos> <głos> I nie wiem, gdzie ten ostatni przedmiot jest, bo brakuje mi chyba tylko jednego. No właśnie, ja w ogóle gdzieś czytałem w internecie, że są ludzie, którzy co roku przychodzą przynajmniej raz do Lost Odyssey. A ja, mi brakuje przejścia chociaż raz tej nie gry. I przez to, że... No. Y, trzym, bo ja, ja już właściwie schowałem do szafy nie 360. Już, już teraz, jak już jest ta wsteczna kompatybilność, to, to jakby wszystko robi... Te stare gry, które... Na przykład, no nie wiem, y, parę dni temu pojawiło się wstecznej kompatybilności Halo Reach. Tak. I nawet sobie dzisiaj pograłem i nawet y, y, Halo Reach Multi działa. więc Jestem pod wrażeniem, że po prostu y, y, tam, y, to to lepiej działa niż, niż niektóre gry na Xboxie. Na, jeszcze, na jeszcze 360 trzymam... Prawie podłączoną z powodu Dark Souls. Uh -huh. A, aczkolwiek teraz akurat port HD mi zajął Steam Link, którego testowałem. No właśnie, Steam Link. Ale to za chwilę nawet możemy okay. czyli, czyli W 2016 <laughs> mamy tak, w, w sumie jesteśmy na na to jeszcze jedną rzecz się dorzucić, bo wymieniliśmy masę tytułów, pomijając kompletnie. Za wyjątkiem Overwatcha w przyszłym roku ma wyjść bardzo dużo tych zapowiedzianych mniej lub bardziej gier od dużych nazwisk albo dużych firm, bo Epic robi jakąś mobę, to się Paragon chyba nazywa. Tak, Paragon. I to ma wyjść w przyszłym Nie, oni zrobią cokolwiek. Ma Paragon, część od... druga faktura. W <laughs> Ma być ta gra od, nie, kompletnie nie pamiętam jak ona się nazywa, gra od Cliffa Breszyńskiego. Taka tam też jakieś też, te, nowe te, te, te, te Overwatcha, nie ma szans żadnych. Nie, więc, no. więc to chyba ma być też w ogóle... Ten koleś, jak o... się nazywał ten od, od, um, od tych, tych takich gier rozwalankowych samochodowych i od, Godu... od God of War. Wiem, mówisz. Od, y... Ojej, ten taki... Jaffa. Jaffa, taki leko, David grubasek. David. Nie, nie, nie, nie. No od, no, od God of War i no, to od... David Jaffa, tak? David Jaffa, tak. David ty Jaffa, ale nie jest grubasek. On jest taki, obaj... Taki normalny dla Amerykanów, to tam jest... Dla Amerykanów to skala. Tak. On ma tą swoją jakąś taką napieprzankę rysowaną. Rysowaną, taką Ja w ogóle w to nie wierzę, że to się w ogóle nie Nie chyba zarzucili już, albo zaczęli no kolorować w ogóle ten sam. No, Ale no, jeszcze no, wyjdzie no. ten Horizon Zero Dawn, tak? Na play, PlayStation 4. Ta, ta gra, która troszkę wygląda jak Inslave. Pytanie, no, czy to tak. wyjdzie, bo to. Chyba no, wyjdzie. Wyjdzie. to robi Gorilla Games, oni, oni dostarczają. Kilzony dostarczyli wszystkie... No tak. Bo słuchajcie, i... czego by nie mówić o gameplayu Kilzona Shadowfall, to ta gra dalej, dwa lata po premierze, wygląda niesamowicie. Trzeba być nazistą, żeby nie robić Kilzona. Trochę będzie... przygoda, eee, który też w ogóle nie powiedziałem. To może tak, Schafer dowodzi remaster <laughs> tego... Day of the Tentacle. Ale to już w styczniu. Już w styczniu? Z tego słyszałem już w styczniu. O proszę. I ładnie wygląda. Zachowali cały klimat, tylko po prostu zniknęli już tak, naprawdę. tak. Moje tak. moim zdaniem to jest super. Tak, I ma być, to jest w ogóle niezapowiedziane, więc równie dobrze, że to może być za 5 lat, ale strasznie mnie ucieszyła ta wiadomość, czyli remaster um, ojej dziura w mózgu, grał motocypliście. Full throttle. Full throttle, właśnie. Aha. I kto to ma robić? No, LucasArts? Nie, nie no, no, to jest um, uh, Double fine, fine, fine. Bo to jest jego gra, to jest jego projekt w porządku do końca. gry. Ale, ale to nie był wydane pod skrzydłami tego, tego, tego Lukasa. Był, ale może nie, było, ale może, nie wiem, już minęło tak dużo czasu, albo wykupili po prostu prawa. <grym> <grym> Więc 2016 rok zapowiada się wspaniale. Na pewno będzie nowy Assassin, który jeszcze nie został zapowiedziany, ale na pewno będzie. Tak samo jak nowe Call of Duty również będzie, mimo że też nie zostało zapowiedziany. Szkoda, że Coś... będzie nowy Assassin. No nie wiem, z każdym rokiem mam wrażenie, że ta gra, gra jest coraz ta gorsza. Ale tak zwany dziwny myk, bo jest taka poboczna seria Chronicles. Tak, Gdzie Chinach, na początku tego dzieje. w Chinach i w tym roku miało wyjść jeszcze, bo to będą trzy części. Chiny, Rosja i chyba Japonia, jeśli dobrze się nie Czy nie, Indie, przepraszam. Chiny, Indie i Rosja. I to by miało wyjść wszystko w tym roku, po czym przesunęli na styczeń i to w przeciągu jakoś dwóch tygodni, na samym początku stycznia mają wyjść Indie, dwa tygodnie później, czy trzy tygodnie później ma wyjść Rosja, więc to wygląda hmm. tak, jakby oni tę grę już mieli gotową i po prostu odsuwają od siebie premierę, żeby nie wydawać w tym samym tygodniu. Problem jest, jest taki, brzad. że gier jest po prostu za dużo. Tak, gier jest za jest dużo, prawda. komiksów jest za dużo, filmów jest za dużo, seriali jest za dużo, wszystkiego jest za dużo. Jeśli a jeszcze to dwa lata temu czas. czy rok temu narzekaliśmy, że nie ma w co grać. Nie, no, nie, jeśli nie, człowiek nie, ma więc. pracę jakąś, albo jeśli nie jest radosnym studentem, że może sobie bimbać i nic nie robić, Przepraszam, to jakby to nie, nie jest obrada studentów, Bim tylko... w sensie no, pozytywne. Jak ja byłem studentem, nie? to w zasadzie nie miałem żadnych obowiązków, tak? Była tam jakaś wiedza, ale ogólnie było mnóstwo czasu wolnego. Z jak złożyłem. ja byłem studentem, to myśmy byli tak genialni, że ja na przykład w ogóle nie spędzałem czasu na naukę. No, także <laughs> można było ten czas wykorzystywać i czemu ty tak. wtedy tych gier nie było tyle? Tylko teraz, kiedy hmm. czasu nie ma. Nawet moje wst wstrzymywacze już pękają i nie wytrzymują. Przecież pewien pozytyw jest taki, że jest, często gry są dość krótkie, bo jakbyśmy się cofnęli do lat Za 90., mało to gier. większość Za mało tych tytułów gier. było bardzo długich. Nie? A jednak teraz takie... W sumie chociaż to też swój przykład, bo w tym roku wyszedł i... Chociaż nie, Wasteland wyszedł w zeszłym roku. Czy w, tym? w tym roku, roku wyszła to... Direct Cut i wyszła ta NKST Edition Divinity, która też Divinity. Weszła weszła. Original Sin, tak. To też duże tak. tytuły. O, i też o właśnie, w pogratulować... przyszłym roku Divinity 2, także trzeba no, pogratulować, wiesz, to, że w to nie bierze, się kurde. kampania. Że, że nie będzie w Divinity 2 przyszłym myślę, że roku. Ja sam że to zrobimy. To jest bardzo tak? dobrze zorganizowana firma. Bardzo. A propos tak, zbiórek tak, tak. na Kickstarterze, to zostało zebrane dużo, bardzo dużo pieniążków na gra battletach. mechach. Ba Battletech? Od Państwa, którzy zrobili y, cyberpunk RPG, które miały cztery części, Hong Kong i tak dalej. Dzisiaj mam jakieś problemy z tytułami. Rzut izometryczny, bardzo dużo. No tak, rozmowy. tak, tak, Her tak. Jak to się nazywało? Nie. Shadow? Nie. Her, Her brain, tak, tak, hard tak, brain ale span. mi chodzi o grę. Od kurlików. No to co? Ten Airbag, Shadow, RPG? Run. Shadowrun, właśnie. Shadowrun i teraz <głos> będzie Battletech, <głos> chyba tak, jeśli się nie... No mówi. tak, ja ale to jakby autor tych, autor tych systemów je wskrzesza. Tak że... uh -huh, uh -huh. I tam oni kupę kasy zebrali, więc będzie normalnie kampania też wspaniałości, cudowności. Tyle gier nadchodzi. Skąd na to czas brać? Jeszcze filmy, książki. Ja w ogóle masakra. Seriale. Ja w ogóle nie oglądam seriali. Uznałem, że to nie ma żadnego sensu. To... Znaczy ja... ja, ja, ja, ja zacząłem teraz... Do nadrobienia. Że, że zainstalowałem sobie nowe Apple TV i nowy Infuse. Bo właśnie, gry na Apple TV. Właśnie, wysławie, skoro masz Apple TV i gry na Apple TV, czy grałeś w Raymana? Na Grałem Apple w Raymana. Jak? Super. Ale to no, tak jest, jest o tyle super, straszny... że, masz, że masz, że możesz grać z wykorzystaniem tego urządzenia sterującego, czy znaczy z tego pilota, który ma Aha. taki gładzik na, na powierzchni i, i, i gra się tym dobrze, ale kiedy podłączysz pada do Apple TV, to grasz normalnie tak jak we wszystkie inne Raymany normalnie. A masz ten pad taki... Mam ten Steel Series Nimbus, ten chyba, który jest... Aha, czyli tak wygląda jak ich boxowy. Tak, jak ich boxowy jest fenomenalny, ponieważ można go jednocześnie podłączyć i do Apple TV, i do iPada, i do Maca i on rozpoznaje się, przełącza między nimi bez problemu. To bajka, bajka. A powiedz mi, drogi Ryszardzie, jak tam Steam Link? Bo... Dobrze. A masz z tym, z tym padem? Pada, pada jeszcze, bo chcę nakręcić filmiki z rozpakowania. Nakręciłem A. już ze Steam ale jeszcze nie wrzuciłem go do siebie, bo muszę go, jak powiem, z... wy... zmontować go muszę. Do... Komentarz reżysera, mi się. Muszę jakby, jakby powiedzieć o Steam w czterech słowach. Cztery słowa. Nie, w pięciu. W pięciu, przepraszam. Steam Link jest do dupy. Dziękuję. Ale wiesz, ja się trochę przekonałem o tym, że, że ten Steam Link jest, może być do, do, do, do pupy, bo kiedyś próbowałem streamować z, komputera. z mojego peceta do laptopa I, to nie i, i streamować nie jakąś grę jakiegoś duma i tak tylko, dalej, tylko próbowałem Wasteland'a właśnie, bo mówię, a, pogram sobie na moim, na moim laptopie, który nie jest, wiesz, który nie, nie, nie wyciąga, nie wiadomo, jakiś takich, nie jest zawrotny, nie szybki, więc na pewno to będzie lepiej. I niestety nie da, się. nie da się. Nie próbowałem grać po kablu, to przyznam, że nie próbowałem, ale, ale jaka jest idea po kablu? Ja po kablu, to muszę grać po kablu, nie? Ale... No właśnie, właśnie, ja właśnie, niestety LSD, nie mam możliwości podłączenia mimo że z, y, robiłem testy w jednym pomieszczeniu, to nie mam możliwości połączenia kablowego, ale zrobiłem za tak. to przez Powerline, czyli przez te adaptery sieci elektrycznej. Że... Tak, tak, tak. I to działa jeszcze gorzej niż na Wi-Fi, a na Wi-Fi działa, mm, już powiedziałem jak, y, uh -huh. żeby nie użyć gorszych słów. Y, w ogóle, kiedy za pierwszym razem odpaliłem z Steam Linka, to myślałem, że coś się stało, że się, że się wszystko zawiesiło. A to nie, to po prostu odświeżało się z prędkością mniej więcej jeden, jednej klatki na 3 minuty. Gdzieś tak. No, no, no, to jest tragedia. I pomyśleć, że On, on Live, który był no, technologicznie, no właśnie, właśnie to była to, że to, ta technologia pozwalała on live działał znacznie streamować lepiej. na żywo, w sensie sterowanie po prostu było praktycznie bez lagów, z jakiegoś serwera, który był, nie wiem, gdzieś w Ameryce czy, czy gdziekolwiek tam. Ja nie pamiętam, gdzie, gdzie oni mieli te serwery. Ja w Europie normalnie grałem w, w ten. Wiadomo, że tam czasami artefakty mogły się pojawić, że ta kompresja musiała się zwiększyć, ale to nigdy nie było tak, że na przykład nie spadały ci klatki animacji, A tutaj tutaj jest było tak, połączenie. Nie w po sposób prostu... nieprawdopodobny. Artefakty są. E, no nie wiem. E, ja miałem nadzieję, że Steam Link posłuży mi jako, jako takie wrota, dzięki którym będę mógł sobie na dole, w, w salonie, gdzie nie mam żadnego komputera, pograć w jakieś tytuły. I pewnie byłoby to możliwe, gdybym połączył kablem, czyli musiałbym rozkuć ściany. M moja żona na samą myśl o tym powiedziała, że się wyprowadza i w ogóle... Że, że, że nie chce tego po okay. prostu. Okej. No i ja, ja ogólnie chciałbym połączyć to kablem, no ale nie, nie, aż, tak, aż, aż tak nie zaryzykuję. Ale wtedy to, to taka cała idea tego, że... Zarówno w przypadku Wii U, jak i w przypadku Remote Play'a tego... PS4 no to jakoś to działa nawet. Ja grałem. Znaczy, nie ja mówię, nie że to nie notes... jest idealne, ale ja grałem tak, na tym. Nie. Grałem na wicie w łóżku leżąc z odpalną ps 4 w kilka różnych tytułów i to w jakieś takie szybsze, nie szybsze. Jasne, pojawiają się artefakty, ale to nie była jakaś masakra. A z tego, co mówisz, Sławie, to w przypadku Steam Linka jednak jest bardzo źle. <śle> I poczytałem Ta, ja... sobie jeszcze na, na forach walwowych y, y, y, y, i tam ogólny konsensus jest taki, że rzeczywiście. Niektórzy jakoś to są w stanie skonfigurować, że im jako, jakość działa na, na połączeniu Aha. przez Wi-Fi, ale samo VAW zaleca, że to powinno się korzystać z wykorzystaniem Ethernetu, kabla Ethernetowego. Ale jaki to ma sens no tak naprawdę? On, to nie, nie ma sensu. Tak właśnie to jest to. Absurd. Nie wiem, znaczy, to jest... Nie, wiem, nie wiem, gdzie leży problem. Czy U mnie może być taki problem, że ja mam bardzo dużo sieci u siebie Wi-Fi. Może ja żeby... to we ścianę, słuchaj, może to w bunkrze mieszkać. Nie, nie, no, ale wiesz, próbowałem strumieniować w obrębie 5 metrów, tylko, że w pomieszczeniu, w którym jestem, Ten mam zielo. bardzo dużo sprzętu yy, i mam bardzo dużo sieci. Mam no, bodajże no, sieci. z Wii U nie ma problemu. Nie ma żadnej z Wii U problemu. Tak. I, a remote play tak. na PS4 też pewnie działa, tak, działa, działa, no bez, działa bez problemu. Ja wam powiem, że właściwie to można powiedzieć, że im starsza technologia, tym lepiej działa, bo ja na przykład grałem na Wicie streamując z PlayStation 3, Shadow of the Colossus, i ich to chodziło, czy na przykład, nie wiem, God of War i to chodziło bez najmniejszych problemów, nawet nie zrywało yy, klatek, nawet te artefakty nie były takie, oczywiście tam masz tą możliwość, że możesz sobie ustawić jakość, nie? bo tam masz poziomy jakości, ale ja spokojnie mogłem grać, nie było problemu, streamowanie już na przykład z PlayStation 4, to już były, to już był, była loteria, na przykład w Bloodborne nie mogłem grać, już miałem z, z, nie wiem, jakieś takie dziwne rzeczy się działy. Mimo, że na przykład byłem niemal obok tej konsoli, mimo że jeszcze PlayStation 4 ma tą opcję, że może bezpośrednio streamować, a może iść na przykład przez Wi-Fi, nie? I, I to jest w ogóle dziwne. I, i teraz Steam Link, naj, najnowsza technologia w ogóle Valve, który jest taki genialny, który sprzedaje nam podgrzewacze do wody elektroniczne. Nagle po prostu nie może zrobić urządzenia, które, które radzi sobie w czasach, gdzie ja na przykład mam w, w obrębie, bo jak, jak ktoś mieszka właśnie w bloku, czy tam jakimś apartamentowcu, to, to ma tych sieci ze 30 w, w mhm. No i, i to nie można liczyć, że każdy będzie prostu, kupował z tym linka, bo będzie na przykład chciał mieszkać gdzieś na pustkowy, w, jak, w, jak, w jakiejś pustelni, no nie? I tam mieć tylko jedną sieć. No nie, no to jest, to jest gdzieś tam po prostu błąd jakiś. I pewnie też testowałeś na pewnie na 5 GHz i na, na 2,4 i tak dalej. Pewnie to ten sam efekt, prawda? Tak to jest tą technologią. Ja jestem tego bardzo ciekawy, bo autora Steam Link wyglądał wspaniale tylko na zapowiedziach i, i spodziewałem się troszeczkę, że, że on tak to się skończy, to, to ciekawy jestem, jak tam haptyczna Leży Leżę w pudełeczku, jak napiszę, jak napiszę bo ja teraz piszę artykuł o lokalizacji, który będzie w, w piśmie branżowym umieszczony, jeśli go napiszę. <głosy> to... A, mam termin do, do przed świętami, czyli już bardzo niewiele mi zostało. Na razie mam z 11 stron, czyli jeszcze drugi tyle muszę napisać. Jeśli to napiszę, to wtedy postaram się filmik nagrać, a jeszcze obiecałem, że angielski dla graczy dziesiąty będzie przed świętami, co już w ogóle... No. To taka a propos to... tego małej, małej ilości czasu, że tak powiem, sam to znam, <głos》> ze względu na projekt... No to ty to jeszcze, gra... wiesz, codziennik nagrywasz, tak? No ja właśnie, wiem, tak, tak, tak, Wiem, tak, tak, tak, wiem tak, ile, jest, ile tak. czasu mi, mi na przykład nagranie Grysława zajmuje. 6 godzin co najmniej. Jednego. Jed, no jednej godziny. Pan, mówiłeś, że to... Ale ty jesteś perfekcjonista, tam składasz te, te, te fragmenty. Ale wiesz, jak, znacznie łatwiej jest, było wszystko... powiem tak, gdybyśmy, jak was zaproszę, bo na pewno was zaproszę, każdego, obu razem i każdego z osobna do Grysława, to zobaczycie, że nagranie potrwa znacznie, znacznie szybciej. Po prostu, kiedy jest druga osoba, chociażby jedna, to wtedy łatwiej podtrzymywać wymianę myśli, dialog, jest mniej przycinek, nawet jak jest jakaś przycinka, to druga osoba wchodzi z pomysłem, z jakąś myślą, tak. więc jest znacznie, znacznie łatwiej. Jak, jak sam nagrywam i się słucham, to co chwilę są cięcia, co chwilę, to jest jedno zdanie sami jest... Ale widzisz, ale to też tak fajnie robisz, że... że, że Tutaj muzyczne te interludy, ja, myślę, że, tak, że, nabiłem że nabiłem ja, mało tak słychać jakby. tych cięć, że to jest w miarę płynne, bo ja na przykład nie lubię tego w YouTubie, bo to jest taka maniera YouTubeowa, że tam przez to, że jest obraz, to widać bardzo. Bardzo widoczne. I to po prostu widzisz tylko takie rwania tej kamery. I to jest, a w audycji, no nie, to i tak w miarę płynie jest i to, to, to ta, ta praca, mogę powiedzieć, że te 6 godzin wiesz, się opłaca, że, że to widać, że to jest, znaczy widać w sensie słychać. A wiecie, 60, że, że rozmawiając o przyszłym roku nie powiedzieliśmy jednym tytułem, w którym ja grałem nawet, już miałem okazję i e, czekam na niego niesamowicie, czyli Mirror's Edge, Catalyst. Mhm. On był No bo to taki ma być formie. remake, Tam reboot, remake, remaster. Wiesz, to, tak, tak, tak razem wiecie. Jeżeli oni technicznie sobie poradzą, to, to absolutnie to będzie super tytuł. Jak wyjdzie na Okolusa, to, to wtedy. To ma wyjść w ogóle. <laughs> to już niedługo właściwie. No tak, to? tak. No wiesz, podana ta połowa tych rzeczy, 3 czwarta z tego, co mówiliśmy, nie ma daty premiery. No, to Q1, Q2, Q3, Q4. A, uh -huh. a Mirror Search ma konkretną datę. No nic, panowie. Mamy, mamy nagrane... Odcinek świąteczny, więc myślę, że tak na zakończenie jeszcze no, warto, żebyśmy sobie tutaj życzyli wszystkiego najlepszego. Się jajeczkiem. Żeby te wszystkie. Podzielimy się jajeczkiem. Ja tutaj życzę sukcesów, prawda? Zawodowych i tak dalej. Mam nadzieję, żeby Grysław, jak tutaj objął prowadzenie Nightwist, żeby to prowadzenie utrzymać Ale nie, ja chyba nie miał prowadzenia. Tych, ja nie sprawdzam teraz, ale to chyba był taki jakiś przypadek, nie? To był jakiś glitch systemu, nie? Bo nie niestety... No, ten glitch systemu się utrzymuje, więc musisz nam później zdradzić drogi drogiej <laughs> rozmowie, jak ten glitch tworzysz. Codziennie rozgrywki też jest bardzo wysoko, więc... To, to, no codziennik nawet wylądował na, na jakiś okres czasu w topce takiej globalnej, nie tylko naszej wow. małej kategorii gier. A, to, Europa... a, są, a są jakieś metody, żeby sprawdzić liczbę swoich to słuchaczy? Znaczy generalnie jest jak szybkość się pojawia to, dużo to, subskrypcji. To po prostu musisz sobie sprawdzać no, z użyciem serwera. Statyk. Tak naprawdę. Tak. Aha. Ta. I pamiętać, że Chińczycy też słuchają polskich podcastów. Tak, to też się zgadza. Natomiast to jest... te, te, te statystyki słowa co jest wyżej, co jest niżej, to jest... E... Czytałem o tym kiedyś. To się generuje na, za... to na jest zasadzie subskrypcji. na zasadzie zmiany w subskrypcjach i tak. e, po pierwsze licza się zmiana w subskrypcjach, po drugie licza się częstotliwość umieszania odcinków, czyli jeżeli tak. tak jak codziennik jest codziennie, to dostaje z automatu boosta do pozycji, czy agresor jest zawsze co tydzień o tej samej porze i jeszcze moment od ostatniego odcinka zawsze jest tak, że te podcasty, które dopiero co wrzuciły jakiś odcinek, są wyżej niż mm -hmm. te, które na przykład dwa tygodnie tam miały ostatni odcinek. To jest strasznie skomplikowane, tak. absolutnie nic nie znaczy, co nie zmienia faktu, że każdy podcaster, jak widzi swój podcast tam gdzieś na, na jedyce czy na dwójce, to jest takie ha. No, co też nie zmienia faktu, że tam jest, jest jakiś glitch, bo y, ja nie wiem, czy to się, to się mogło zmienić, ale przez chyba parę lat, myślę, że to przez parę lat było, i może nadal jest. Pierwsze na chyba rozgrywki. Tak, bo, jako w, w top odcinek, tak. tak, więc to jest w ogóle ciekawe, jak, jak, jak, e, jak to wszystko wygląda, ten algorytm. No ale no, fajnie, że, że jest czego słuchać. Ja muszę przyznać, że ja przestaję właściwie słuchać muzyki. na, na, na tak e, Bo tyle jest na przykład podcastów, tyle jest tych audycji na nie gadanych, że po prostu e, ten mój czas jest zapełniony. Że, że jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego, że jest tak dużo. Dlatego pozdrawiamy wszystkie... E, podcasty... W, w popkulturze, tak, bo to jest tak. taka, taka wspólna półka. Dokładnie, że ja, ja się cieszę, że po prostu się to tak rozwija. Oczywiście yy, nie zawsze ilość w jakość, no nie, ale jednak ta, ta, ta czołówka, która się utrzymuje, no jednak jeśli słuchacze yy, w jaki stopniu sprawiają, że, że te podcasty są na, na szczycie tych list i tak dalej, to znaczy, że coś się dzieje, że coś pozytywnego. Nie zadziwiałem, Więc... że są, są podcasty, które... Yy które, że tak powiem, w topkach się nie pojawiają, ale nagrywają od bardzo długiego czasu i bardzo przyjemnie się ich słucha. tutaj pozdrowię przy okazji chłopaków z Psychokastu. Którzy już hmm. nagrali tam kurczę. Chyba ze sto no, jakoś, jakoś no, Chyba podchodzą pod stówę powoli, nie pamiętam, czy 80. No bo czy... oni są jacyś tacy undergroundowie. nie wiem oni, czy oni w ogóle mają fit na iTunes, Nie Sprawdziłem 96 odcinek było stąd. Nie? Tak, tak mają. Znaczy mają fit RSS-owy, więc jeżeli masz apkę, to sobie sobie spokojnie to jest. Miała sobie szka pozdrawiam. Tak, wystąpowałem zresztą fantasmagierii swojego czasu. To jest ekspert od Dark Souls, zawsze jak tak. e, e, pojawia się właśnie gra Dark Souls podobna, to. Znaczy się... Jak będzie Dark Souls 3, to zapraszamy. Jak... Mi Michale, jeśli tego słuchasz, to nie wiem, y, premiera już niedługo Dark Souls 3. Jeśli jego PC to pociągnie, Znajdź bo czas. ostatnio też była internetowa. Ja przez to, że teraz robię te codzienniki, to wszystkie internetowe dramy jem na śniadanie i była drama na temat wymagań sprzętowych, patentowych Dark Souls 3. Znaczy ja jedynie widziałem tę dramę tej edycji kolektora, cenę no, tej no, tam kolektora. Tak. Milion złotych. Kto nie kupi? nie <laughs> Nie no, to, to, to, ale to kosztowało ile? Chyba 5 tysięcy złotych, 6? Jakieś takie... Czy w ogóle jakaś absurdalna kwota. I zastanawiam się za co, bo zazwyczaj to, no, to niby ta figurka metalowa, no ale to, nie wiem, wydaje mi się, że znaczy, nie ja będzie w ogóle, że... u jakiegoś rzeźbiarza, czy też szlusa, że zamówić sobie końca. taką figurkę za... to to są takie naprawdę kolekcjonerskie figurki, które kosztują majątek. Ja ostatnio widziałem w takim sklepie właśnie dla, dla, dla kolekcjonerów figurki związane z Gwiezdnymi z, z Wojnami, z, z Avengersami z i tak, i tak Group, i dalej. Który ma figurki I, po tam, wiesz, tysiące złotych. Ale to, no to ja mówię właśnie takie ceny. Ja widziałem tam e, figurkę Halka razem z, tam z, z, z doktorem, dwie figurki właściwie to były, 600 euro. Ja nie wiem dokładnie za co tam płaciłeś, ale bo to nawet nie było tak dokładnie wykonane. Znaczy w sensie niedokładne w sensie tam nie było aż tylu szczegółów. I nie wiem za co co. Słuchaj, jest, ale to jest sobie taki sklep, sklep, bo oni nie są producentem, tylko oni sprzedają, który się nazywa Alliance Group. Mają potwornie dużo różnej jakości i zarówno tanie, rzeczy, wiesz, figurki za 50 zł te popy, czy tam jakieś normalne Takie... figurki tam właśnie po, po, po. Nie, 50 zł to bardzo tanie. To rzeczywiście. Nie, no ale to popy, wiesz, te, te, te wielkie mhm. głowy. To aha, jest cała seria takich kulturowych i tak. zarówno gry, jak i komiksy, jak i nie wiem, wszystkie możliwe, popularne. M, kultura o masowej sile czyli tak wyrażę, ma, ma swoje mhm. odzwierciedlenie w popach. Natomiast to się nazywa pop, jeśli się nie mylę. -op. W każdym razie na Alliance Group są też rzeczy tak ekstremalne, jak na przykład zbroja Hulk, Bustera, za, za 70 tak. tysięcy złotych. Do kupienia. No, no nie wiem, to ja... W ja, ja, ja Jest wielkości dwóch to... metrów oczywiście, możesz postawić Na no Pewnie swoim... Kanye West sobie kupuje takie rzeczy, więc... Na, <laughs> ja życzę każdemu, żeby każdego było stać na takie kolekcjonerskie właśnie rzeczy, chociaż właśnie tylko chciałem dorzucić, że podobno, podobno ta legendarna edycja tych Halo 5 kolekcjonerska z tymi dużymi figurkami dwiema, Podobno strasznie cena gdzieś spada, w tylko że w Ameryce, nie w, nie w Europie, że można nawet kupić za połowę ceny gdzieś. No ale... Daj mi się, jakby była powiem, tak jedna trzecia ceny, to może. że jeśli chodzi o kolekcjonerki gier, to bardzo warto rok po premierze przeglądać, czy coś się pojawiło. Bo na przykład kolekcjonerka Dying Lighta, która była z takim wielkim zombiakiem stojącym na, na, na dachówkach, była do wyrwania za 90 zł? No co? A widzisz, to jest tylko, że tak, tylko że to muszą być te kolekcjonerki, które są nielimitowane. I to jest to, bo ja na przykład nie wiem, te które też jest... się w Słabo sprzedały. Bardzo często kolekcjonerki właśnie, Asasyna po czasie, po roku, po tak, półtorej. Ja widziałem, że ktoś ale kupił oni to tam, robią na masę, tam najbardziej tak. wypasioną czwartej części Black Flag, gdzie właśnie był tam ten bohater, który się tam trzymał masztu, w ogóle figurka ogromna, 20-20 cm czy coś w tym stylu i też kupiłem ją za 119 zł. No to bardzo. No nic, no jeszcze raz, jeszcze raz, przede wszystkim, żeby mieli, żeby mieli szczęście do kupowania takich edycji kolekcjonerskiej bo za, za takie pieniądze to, to jeszcze warto. Nie warto przepłacać za plastiki itd. i tak dalej. Przepraszam, przepraszam, bo wszystkiego... pomyliłem się. Hulkbuster kosztuje 114 tysięcy złotych i ma 3 Aha, metry. To można powiedzieć, że taki mały domek można sobie kupić, tak. albo na przykład zbroję Hulka. No i to jest ciężki wybór, no nie? że dom czy zbroja? dom Zbroja dla końca? Wszystkiego najlepszego z okazji świąt, drodzy słuchacze, dziękuję, że jesteście chyba nowego z nami. roku też, czy... Tyle lat. I wszystkiego lepszego z, na... tak, z okazji nowego roku. Smacznego jajeczka, udanego Sylwestra, no żeby jednak ten 2016, żeby te gry, które my tak wymienialiśmy tutaj licznie, żeby rzeczywiście one się pojawiły, żeby te... nawet... Nie, nie, nie, nie, wszystkie, mówimy, nie, połowa się czas, próbuję, to... szansę w Tak, zrobić. ale ta, ta lepsza połowa, ta lepsza tych będzie krótka po prostu. Tak, żeby i, no ale takie pobożne, z pobożnych życzeń, to ja bym sobie życzył, żeby rzeczywiście gry wychodziły y, pełne, a nie podświetlone. gry dencji, były tanie, też... czasu było dużo i gry były dobre. Tak, tak, dokładnie. Dziękuję jeszcze raz Ryszardowi. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich raz jeszcze. Piotrkowi. Ja też jak zawsze dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Wszystkim naszym słuchaczom oczywiście, że nam się ja, Dachman. Pamiętajcie, żeby nas odwiedzić na naszej stronie www.fantazmagieria.net dobrze. na facebooku, na twitterze i już teraz w momencie, kiedy będziecie słuchać tego odcinka jest dostępna ankieta teraz w tym momencie, kiedy nagrywamy jeszcze nie ale już będzie dostępna, kiedy pojawi się ten odcinek na grę roku na śmierdziuszka roku i jeszcze parę innych kategorii według słuchaczy Fantas link w tak? Tak, będzie link się będzie nawet chyba osobny wpis w ogóle, na, ruszymy z kampanią na, na, na, na mediach społecznościowych, więc mam nadzieję, że, że, że padną te serwery tych, tych darmowych ankiet <laughs> <laughs> więc będzie dobrze a jeszcze po, ty, po, tym, po tym będzie mały bonusik, więc zostańcie z nami, dzięki i do, do usłyszenia tutaj z chłopakami Machamy. do następnego na razu Cześć. a słuchacze zostańcie jeszcze na chwilkę Kącik towarzyski. Witam w kolejnej części naszego świątecznego wydania Fantazmagierii. Czemu w kolejnej części? W pierwszej części świątecznej. No to będzie tak w kolejności. Wiesz, 3 -3 już... To będzie. Tak, no to jest tak. Jak już słyszycie, jest ze mną Bernard. Trzymi się. Witam wszystkich słuchaczy 334 odcinek to jest właśnie, ale to już pewnie wiecie, dlatego że to... ja to tak wkomponuję, że to będzie część właśnie świątecznego odcinka. Witam Bernardzie. Co o Ciebie słychać? Co słychać? Wszystko co głośno mówiąc w mój tak. ojciec e, leci. Gram na Xboxie, wszystko oprócz tą Raidera. No wiesz. już jesteś oficjalnie w Znaczy zawsze byłeś fanboyem Xboxa, teraz już to jest potwierdzone oficjalnie, że z nową generacją. Yy, Xbox nie wiem, One. Czy, F... Nie wiem czy fanboyem, kupiłem dlatego, że Ty kupiłeś Xboxa. No ale mi się wydaje, że też powiedz mi drogi. Ja no powiem szczerze. Nienawidzę padów do PlayStation. Aha, no tak. No no, tak no, to jest jakiś powód. To nienawidzę, ich nie? są małe, masz, niewygodne. Mam funkcje kciuków. I... Mam dysfunkcję kciuków, nie jestem małym żółtym mężczyzną, który może grać na padzie na, na Xbox, na PlayStation komfortowo. No właśnie, to co so. mnie ciekawi, to jest. Czy przeszkadza <coughs> ci ta pikseloza Xboxa One na 150 calowym telewizorze. Nie mam 150-calowego telewizora, no, więc nie mam problemu. Całkiem nie podałem, nie? No. <laughs> Nie mam, nie. Podobno nie mieści się na, na ścianie, masz znaczy... tak jak w alternatywy, że tam był ten M Radziwi, M wlecif, nie, ma Matejko, Matejko łamany był na tym. Nie na mieści się na ścianie, nie ma 75 cali. Nie ma 75. Nie ma bo... 150, sorry. 75? 75 ledwie. No to jest fajne. że gra się fajnie. Gram właściwie tylko w elite, elite, elite Dangerous. No właśnie, to jest. Poprawna forma to jest Elite Dangerous. Elite Dangerous. Bo ktoś jak mówi Elite Dangerous, to znaczy, że jest wiesz, ja foparok no, fo tak? no, tak? no, wiadomo, wiadomo. W Elite Dangerous gram. To taka hiszpańska wersja, Elite mm -hmm. Dangerous. I gram w, paradoksalnie, jak wyrażę, w World of Tanks. Tak, zawsze się tu, przed tym broniłem przez lata, się tym broniłem. Mam taki dwóch że no to napierdzielają od lat. Mm -hmm. A nie wiem, że przekonałem Cię, że Rudy 102 Cię przekonał. Nie, sobie przekonało, że te gry są bardzo krótkie. Taka, Przu sesja, taka sesja 15 minut, Mówi, 10 minut. Mówisz, że tak? no, się że tak? jest jesteś dramatnie. Gra trwa 15 minut, wie, cała zdrywka, więc jeśli dobrze Ci idzie, to powiedzmy... W najgorszym przypadku trwa to max 15 minut. Możesz sobie zakać dwie sesyjki w pół godziny między obiadem, albo między kawą, a przyjściem z pracy. I wiesz, i, i możesz wrócić do swoich... Jeszcze tak Teraz jest, skończył się sezon na inne rzeczy. Mhm. Święta, święta, święta, święta. A jak tam podróżowanie w kosmosie, bo.. Znaczy, wiesz, ja jestem, bardzo ciekawi, jak to ja jak jestem, udało się taką wielką grę w dopadach skonfigurować. Że, czy, czy, czy nie, nie brakuje ciasny klawiatury? przydał przydało, sobie się przydało, przydało się joystick, taki porządny joystick z baruchą. mhm. mhm. Jakby były, ale lepiej, żeby się przydał jakby do Steel Battalion O, tak. To już w ogóle. Natomiast jakby był taki zwykły... Na Xboxa oryginalnego. Na tego, oryginalnego, tego Pierwszego, pierwszego. Tak, pierwszego tak, tak, tak, Natomiast jakby był joystick z wajchą, z normalną wajchą byłoby dużo lepiej, bo niestety... E, jak na razie głównie jestem mięsem armatnym dla różnych złoczyńców w kosmosie, którzy mnie rozpieszczają, jak, jak małego. Właśnie e, nie jesteś Hanem Solo jeszcze. Nie jestem Hanem Solo, nie lubię nic w 7 parseków. Na no, razie jesteś e, e, Shia Noż e, Na razie jestem Shia tak? Czemu Shia Leboff? No bo to jest sceny. A, scenie, tak, tak, tak. Nie rozumiem, no, no, Niestety mam wrażenie, że przez to, że responsywność tych gałek analogowych i jest, nie nadążą tak szybko z tym. Natomiast Gierka jest... No, jak ktoś grał we Frontiera, uh -huh. jak ktoś grał e, w pierwszego Elita, albo w private era, mm -hmm. to powiem, że będziesz człowiek w domu. A jak ty... wygląda w kosmos tak od strony wizualnej? Powiedzmy, że jest to ładnie. wiadomo, że jesteś tym prywaciarzem, lecisz jestem z, prywaciarzem, do punktu wiesz, B. Ja to generalnie jestem przemytnikiem. Zajmuję się głównie przemycaniem niewolników. Nawet. Kolej ma do rzucia. Tak, jest niewolnic... sektorem niewolnicy, narkotycy, narkotycy i... i takie rzeczy. Albo narkotyki, niewolnicy. Dziwki, winy, albo... pianino. to jakie rzeczy. Głównie tym się zajmuję. teraz <laughs> A... muzycznym w kosmosie. Tak? Piusy... Co mi się strasznie podoba Po czymś że zachowali te rzeczy tak jak były z poprzednim Allied i Frontier, czyli jak nie masz do komputera dukującego, to musisz ręcznie lądować. Mhm. Musisz poprosić o no, miejsce lądowania, znaleźć swój landing pad i wylądować, to jest fajne. E, masz komputer dokujący wiadomo jest to łatwiejsze. Co mi się również podoba, że zachowali muzyczkę tak jak była w poprzednich częściach, czyli powiem czy, czy czy inny no tak. One się włączały tylko jak miałeś komputer wiem, jak, mhm. jak włączyła się muzyczkę, to jest tak samo. sama, muzyczka, to jest taki jak to się mówi, i egg, nie, nie ta, taki... a, wiem, że nawiązanie do nawiązanie do, do, do odyska, Ostejku, kosmicznej, tak. oczywiście. Eee, i jest to bardzo, bardzo, bardzo fajne gierka jest wiesz, jadł, jadł, jadł. no ale właśnie te planety, wiesz, te, te stacje kosmiczne czy to w ogóle robi jakieś wrażenie? tak, i robi robi wrażenie no masz z, z dystansu, widzisz, te wygłosi są ogromne że jak, jak nie wskoczysz ten eee... ale jest w ogóle dużo tych, tych miejsców? jest, jest dużo rodzajów stacji kosmicznych jest, czy to jest o, nie, razy, wiesz, na razie stacji... moduł alfa okrągły, moduł alfa kwadratowy mniej i... więcej tak, więc to są mniej więcej widziałem. Chyba trzy rodzaje stacji kosmicznej albo dwa. No że to jedna francuska firma to robi Chyba ta, tak. tylko atomowe wyniki e i e e te, te, te e też stację. No. Les French e Manufacturel. A, a, a planety też mają powiedzmy trzy tekstury na krzyż, czy nie. Nie, planet jest więcej z tego co widziałem. Bo wyszedł właśnie Horizon. Już powiem no, z, no, z nie... Season Passem można ściągać na Steamie. Ale ja poczekam. To jest więcej to kosztuje, tak. I właśnie to mnie interesuje, wiesz, jak już te planety. Zostałem, wiesz, przygotowana na środkę, więc to, to prawdopodobnie już w następnym roku, jak będzie okazja no, e, na, na, pewno, na pewno to kupię, bo e, są fajne, są, wiesz, fajne motywy jak leci, wskakujesz z tego przestrzeni podprzestrzeni, czy innego jak ten napęd? fast ship, nie, fast nie e, whatever, jakieś. no, ten napęd, to tak, wiesz, lecisz szybko a, te parseki, co tam no, to jest. leci, tam się tym parseku przelatujesz. Tak. E, jak, wiesz, jak wychodzisz z tej, z tej, z tej przestrzeni przy planecie Zawsze wychodzi tak, że jak lecisz, to, to wychodzi by wywalać między więcej przy słońcu, przy mhm. centralnych czy, czy gwiazdzie. I to masz dosłownie chwilę, żeby uniknąć e, się tak wyrażenia. Musisz, musisz zareagować. Nie wiem, musisz i, i, zareagować. Już podoba się, naprawdę są dużo odległości. Natomiast jest to taki, wiesz, że jeśli ktoś. Wydaje, że jest kupa kontentu, który jeszcze musi do tej się, grze wejść, to naprawdę. Mhm, Więc, no ja dostałem się wiadomość, jak jako pod, nie baker, ale jako ktoś, kto się zarejestrował w Roberts Space Industries, o. że już wyszła właśnie Alpha 2.0. Wspominałem o tym w poprzednim odcinku, że pokazywali na tym Game Awards e, fragmenty, to był taki zwiastun. No teraz podobno można się trochę nacieszyć tymi, tymi dobrami, ale no trzeba być a, bakerem, 2 y, y, y, y, y, druga sprawa to jest, trzeba no mieć super mocny sprzęt. Jakieś dwa tytany, SLI albo coś takiego, bo no, wiadomo wiadomo jest tak, nie jest zoptymalizowana. Nie, nie jest ja punkt. poczekam na ty, na, wiesz, ja czekam na mojego peceta, aż przyjdzie w końcu. Wiesz, i, i, ja na pewno Star Citizen'a kupię właśnie dla, dla tego modułu single player. No, nie? no, no dokładnie, tak, dla, tak, dla dokładnie tak dokładnie tak Starego i, i dla dany skali i tam podobno też będzie, więc to będzie bardzo fajna rzecz. Yy, nie wiem, yy, kto ma prawo do Wing Commander'a, no? Ale chyba nie Sonigards. Tak? Nadal. oni. Nadal. Tak mi się wydaje, nie słyszałem, żeby to się zmieniło, więc Ale byłaby heca, jakby na przykład, nie wiem, dogadał się w ostatnim momencie, oni bierze do tak za 20 milionów. Ja 20 milionów. Prawa do tytułu. Do, tytułu. do tytułu, no nie? Bo słyszeliśmy, że tam wiesz, brakuje wam na te koszulki i tak dalej, na kubki dla, dla bakerów I, i e, nagle, wiesz, Wing Commander Space Citizen. E, e, Wing Commander, e, będzie Wing Commander, bo jak było Wing Commander 5 się nazywa Wing Commander 5, pro, to Win pro, pro, będzie Wing Commander Star Citizen. Star Citizen. No, tak ciekawe, no nie, że wiezny obywatel yy, skrzydłowy. Skrzydłowy, no, wiezny obywatel. Z wszystkich odwiedzin sobie pamiętam Profesji. Wiesz, co ja w ogóle wyparłem z pamięci, bo prawdopodobnie nie, nie grałem. Ja grałem, na pewno grałem. No, Przynajmniej, się... że Profesji na przykład nie doczekało się takiego, takiej wersji DVD, jak na przykład czwórka. No, no właśnie, nie. Bo czwórka miała, y, miała to świetnie odnowioną. Tak, tak, to co z Goga ściągasz, to jest y, wersja DVD. Wersja... Wersja... Tak, tak, że... tak, tak, tak jak to można powiedzieć, w pięknej jakości Piękne HD-DVD, HD. Tak, czyli tak, w sensie tak. jakieś 480p, 680p, ale tak. wiesz, to już Ale nie, też było widać, bo nie było tych linii takich, tak, tak, tak. nie było pikselozy, to były profesjonalnie przygotowane filmy, na nie. bo na przykład Privateer 2, nie wiem, czy próbowałeś grać ostatnimi nie, czasy, nie, nie, nie, nie. też ma fantastyczną osadę tamten... No tak, Clay tak. o, masa tam nie, nie, ludzi gra... Christopher Walken na mnie nie, nie, nie jest... Christopher Walken. No. Tak, tak, tak, tak, tak. wiesz, i patrzę tylko, że te filmy to wyglądają tragicznie, nie? No. Ale, ale no to też jako, jakość po prostu jakoś, była słaba. Tak, tak, tak. I, I jakoś tak, nie wiem, no szkoda, że po prostu od, od Win Commander 4 te inne y, części, powiedzmy, albo jakby można powiedzieć, że z tym uniwersum, nie? Te gry nie doczekały się jakiegoś takiego poprawionego... Albo jakichś jak się była kontynuacja fanowska, ja nie pamiętam jak ona się nazywa. No na było, komodę. było coś takiego. I ona bardziej się skoncentrowała na samej grze, bo no, nie, no, nie mogli sobie no. pozwolić, żeby nagrać takie filmy. Chociaż tam jakaś taka fabuła była. No to jest, to fakt. Drogi Bernardzie, święta, co będziesz robił w święta? Czy będziesz ja gwał, będę grał Będziesz grał w grę? Będę grał w grę. Ja nie wiem, no wygląda to, że ja jeszcze będę w tego Tomb Raidera gra, więc ja, jakaś trakata tradycja obok y, y, Home Alone, y, wiesz, Vacation Griswoldów. Ja przede jest... wszystkim w Tomb Raidera będę próbował ciągle grać, ale proszę jak to wygląda w moim przypadku, no to jest to uninstall, reinstall. W tym tempie być może będę grał się cały przyszły rok w Tomb Raidera. Mhm. Na razie no jak mówię... będziesz ekspertem, pierwsze na... 30% gry miał na to, to Będziesz mógł być zapraszany do telewizji jako gadająca głowa. Nie, tak, ja. mam Czyli, nie, nie, nie. Razy no. pan go pierwsze czy się pozumiesz? No, On zna około po... 400 godzin. No, poza tym świetnie grekę będziesz znał. Rosyjski. No, że te teksty tyle telewizji czytałeś No dokładnie, dokładnie. Eee, tak. nie, ja pewnie będę grał, ja nie wiem, czy będę dużo grał w święta No tak. Ważna świę... jest tradycja. podzielić się tak. Nie, ja w święta mam plany zrobić parę seriali. Bo ja filmów. jestem tak strasznie do tyłu. Czekam i mam nadzieję, że, że się doczekam. Bo, o, dzisiaj e... drugi odcinek Expans jest. O, o, to jest. Znaczy e... wczoraj był, A. więc dzisiaj już jest. Aha. Do. Do. do, do, do em... no właśnie. Bo do... pierwszy odcinek się zakończył Cliffhangerem. Oczywiście my czekamy, aż będzie na HBO Go. Tak, tak, tak. To jest to sci-fi. No robi. znaczy w Polsce oglądają filmy. To, to na sci-fi robi, więc. E... Mm. Ja, czekam, aż to będzie sci-fi w telewizji. Tak. Nie bo to tak. pokazuje regularnie, wiadomo. Ja mogę... zresztą w ogóle też tak postanowiłem trochę nadrobić filmów w seriali. Choć seriali to jest to trzeba znaleźć więcej czasu. Ale już kompletuję, zostało mi tylko właśnie pierwszy sezon. Czekam, aż mi dojdzie. Millennium. O, pisa uh, Cartera. Millennium tak, rewelacja. No i, i mam y, drugi, trzeci sezon. pierwszy gdzieś leci, leci. Nie wiem, czy to muszą być święta. Obejrzałem Pixele, czyli ten Ghostbusters i, z, tak, z grami komputerowymi Adama Sandlera. Ja po prostu nie lubię Adama Sandlera Wiesz co, ja on jest specyficzny, to... ale wiesz, oglądasz Happy Gilmore. Nie, Tylko nie lubię Nie ja lubię. O, o, o, Jedyny film z Sandlera, który ja lubię to jest Fifty First Dates. A nie to, wiem, bo to, bo to, jest, to taki jest taki romantyk, romantyczna nie, bo, tam, bo tam jest z dwóch powodów. Po pierwsze lubię Hawaje. a po drugie uwielbiam Drew More. No. no czyli to jest. No, Jesteś romantyk, bo ona taka. Co co on, romantyk? Lacka sześć lat w wieku 6 była był zwracał było zależy od narkotyków. Stary, ale to jest. Legendary te... person jak ten, ale... jak Steve McQueen, prawie. wszystkich no, właśnie nie dziedzictwa tych gwiazd można powiedzieć, że ona chyba najlepiej. Tak, wiesz, każdy wieku nie stylizcie. sama tutaj... samobójstwa, nie stoczyła się, wiesz, i gdzieś tam powiedzmy miała jeszcze karierę jako dorosła osoba, no nie? Ale.. Ale nie widziałem pikseli. Nie, nie widziałem pikseli. A, wiesz co, może obejrzeć? Ja słychałem, że to jakiś film w ogóle diabelstwo diabełstwo straszne, że jak ktoś lubi gry komputerowe to powinien nie oglądać. A ja sobie tego tak obejrzałem i to jest taki, taki sympatyczny film właśnie typowy sendera komedia, w którym nawiązuje się bardziej do, do gier sprzed z, z 30 lat. No czyli Pac-Man, no. Galaga, e, Sandpit itd. Tak tak I że na z kosmosu wykorzystują właśnie motywy z gier dlatego, że kiedyś e, kiedy wiesz, gry były właśnie o progu popularności, można tak powiedzieć, no. NASA w kapsule wysłała nagranie z jakichś tam mistrzostw świata, gier arkadowych. I biedni kosmetyci pomyśleli, że to jest oczywiście wypowiedzenie wojny. No i oni w ten sposób powiedzieli, wiesz, no to, to jest takie zobowiązanie fabuły, Resza to jest taki, taki Ghostbusters. Na do Oczywiście, oczywiście no to nie może się równać nie, no. Geniuszowi ghostbusters ja to, w bo, ja i. Ja już wolę te piksele niż na przykład Ghostbusters 3, all-female all female cast, Melissa, I have Bo ja nie one. mam nic przeciwko, kobietom. nie Tylko niech to coś innego, nie wiem, no może, może Shadowsbusters, Shadows albo, albo Stupidity Busters. Nie, nie, nie, albo na przykład, nie chcę i, być teksistą. Ja tak że... ale nie chcę być to, ale w tym przypadku, wiesz, dla mnie nie mam nic przeciwko, all-women cast. takie. to jest tak, nie będzie Ale przecież nie będzie kontrolacyjne, to jest. Po drugie, drugie się... gra tam Melissa McCarthy, która nie potrafi, on jest kompletnie beznadziejna, nie potrafi zagrać nic. Ona ma każdą minę taką samą, każdą gach taki sam. Ja nie wyobrażam sobie jako co? Nowego egona albo nowego jest... Billa no ludzie. No. No. Anyway, nie ma się co w ogóle na ten temat rozkurzać, do to szkoda. Nie, skoda, ale bo... jak już bo... widziałeś piksele, to to A są sobie. Wiesz, ja mówię, jeśli nie wiem, co będę święta robił, bo no, mam 11 dni wolnego, więc, biedny, e... biedny. więc muszę, muszę znaleźć jakieś... E... Wiesz, Wiedny Wojna już jutro. Jutro? Dzisiaj.. No dzisiaj. jutro rano 01 dzisiaj jest premiera w Dublinie. Dzisiaj? Tak. Znaczy okay. jutro. Tej nocy Bo Kiedy nogi. my nagrywamy, dzisiaj jest 16, więc wy możecie. Dzisiaj jest 16, więc 17 o 0.01 jutro o, właśnie, jest premiera. No, dzisiaj i... idzie. Ja powiem szczerze, miałem iść, powiedziałem, że jednak. Nie, ja bym przespał Po co bym przespał? Po trzecie, przyznam się bez bicia, że Disney zrujnował mi te Gwiezdne wojny swoją nachalną reklamą Star Wars na każdym kroku. Nawet na pomarańczach było Star Wars. Na żarciu dla kotów, jak kupowałem, było Star Wars. Po już. Nie wiem. Może Vader ma właśnie jakiegoś takiego wiesz, Na razie jest tyle, że w styczniu, w pierwszym tygodniu stycznia, lecimy do Londynu z grześkiem i będziemy szli do tego największego IMAXa w Europie zobaczyć Star Wars. I powiem szczerze, że czekam na jakieś opinie od ludzi, którzy to żyją w stadium. Zobaczycie, mi się bardzo podoba. Bardzo, tak jak powiedziałem, że jest dalej bizny, ja zobaczę, bo to wiesz? To jest... pójdę na to wcześniej, ale się okazuje, że jest taki so-so, jak powiedzmy, trójka, no to poczekam na. Nie, nie. To poczekam na. Poczekam na tą... Bo nie jest mi sytuacji, że pójdę do kina. Najlepiej się że Ludzie będą już, po, po premierze, kiedy będą nas słuchać, to będą się dać tak, do nie, nie, nie wiemy co mówimy, to jest świetny film, ja wiem, ja wiem, Będziemy o tym rozmawiać na pewno, przyjdzie moment, że będzie jeden odcinek tylko poświęcony Gizem no. no. Na pewno. No bo tak, wszystko, no, nie? będą pomarańcze dawane za darmo w tym przypadku. Pomarańcze to ten, gdzie jest tak. śmierci. śmierci. No, bo rzeczywiście ten mały robocie wygląda jak pomarańcze, to samo się kojarzy, prawda? O no, no, oczywiście. No. No, no, no. E, w ogóle też klasykę filmu że No way out. Bez wyjścia z Kevinem Kostnerem. Okay. To tle... świetny film. Miał to... się yy, Ta dziewczyna, która grała Rachel w Łocy y, Androidów, więc już jest taki wiesz. Ale taki to ja filmowy. z klasyki oglądają ostatnio Bulita w telewizji. O, Bulita pan obejrzał. Ja zacząłem francuskiego łącznika, ale. I powiem tak. Nie tak. Film z lat 60. Rok, no 60. Tak. nie zestarzał się ani o minutę. Po prostu. No, dzięki temu, że był osadzony w roku 60, nie wygląda jak lata 60. Aha, nie, nie ma żadnych archaizmów. Nie ma ale? żadnych archaizmów, bo się dziewczyna się. To in jakby teraz zrobili to. Ale powiem szczerze, że, że film po prostu zrywa, zrywa po prostu. Czapki No, no ja też chciałbym sobie znaleźć, żeby obejrzeć człowieka z Wysokiego Zamku. Bo już no, jak sobie już odcinki, sposób. ja nie mam, nawet na tym nie myślałem w tej chwili. Jestem tak do tyłu. Z, ja jestem 6 sezonów do tyłu, na przykład jest supernaturalny. A, a na... powiem Ci tak, ja to nic nie straciłeś, więc nie musisz to oglądać. Nie, no bo. Są to jest, strasznie słabe. Ale ja lubię właśnie. A... To, to jest taki kitch, który lubisz, no i jest, potem trzeba... Wyszedł nowy serial w podobnym stylu, nazywa się Sound of Hell. O, w ogóle nawet nie słyszałem. Podnie odcinek gra tam Las Vegas. Tak, taka pana... poznasz, ona grała w American e, Beauty. Okej, okay, kogo? E, tą tlaskę, coś tam... Tą główną bohaterkę? Tak. Blondynkę? Tak. Oczywiście ona jest stara teraz jest. Tak. I, on, no, I ona gra... I to się dzieje w południowej Karolinie? W północnej Karolinie, nie tam w jakimś zadupiów w Stanach. Jakieś takie... Chcieli motywy z tyłu tak? Nie, nie, nie. To jest takie... To, duże miasto, ale takie wiesz, takie, takie takie smutne południe. Gdzieś w jakimś takim dużym mieście południowej... chyba południowej Karoliny. Chodzi o to, że... Laska, główna bohaterka i brat są egzorcystami. O! Zajmują się wygrywkami. Laski egzorcystami, Ale, żeby było zabawnie, ona. Ona jest, hunie, ona jest opętana przez demonicę. I jej walka z demonami polega na tym, że jej demonica napierdala się z innym demonem i go potem zabija i zjada. Ale, generalnie, taki... mówiąc, to rzeczywiście jest jakiś taki tłustwem wszystkim. No, ale powiem Ci, że generalnie klimat jest taki, jakby trochę wziął trochę z pierwszego sezonu. E... Supernatural? Nie. nie. W, e... True Blood. To jest pierwszego sezonu True Detective. No, no, no, no Tak, do tego taki, wiesz, czasu trochę w tak postaci naturalnych. A kto produkuje ten serial? Jaka, jaka stacja? Showtime? Chyba HBO? Showtime. No, no, no, to może być coś ciekawego. No, ja jestem zainteresowany, zaintrygowany. W mnie on się podobał mi się. Jest I drugi serial, który naprawdę mi się podobał, ale jest dla mnie zbyt przygnębiający, bo to jest Hand of God z Lonem Permanem. Wiesz, co ja go obejrzałem do końca. Yy, i, I to jest to jest ciekawy serial, ja uwielbiam pana permana ja On jest nierówny, bo on ma... On ja ja, ja by... czekałem, aż to wszystko zacznie się zazębić, bo tam jest cały taki motyw właśnie z nim, który... On jakby przeżył, obie... nie obja... jakieś uniesienie boskie, takie objawienie. On jakby... był załamanie psychiczne. No załamanie psychiczne tam związane jest właśnie z, z wypadkiem syna. I cały motyw jest taki, że on nagle, wiesz, jest taki nawrócony. Ale to jest taki kościół, wiesz, z takich ewangelistów tak, telewizyjnych, tak, tak, tak. Który, który nim kieruje, więc tam jest zawsze jakieś takie drugie dno w tym wszystkim. Ale powiedzieć tak, że końcówka jakoś to wszystko zamyka. Jest ten ostatni tego, odcinek. jest znaczy, że pierwsze, bo na pierwsze dwa, trzy odcinki strasznie mnie przygnębał ten serial. Był taki ciężki, naprawdę, no. naprawdę był ciężki. No, ale, e... ale później to się, to, się, to się zmienia, bo to jest w stylu właśnie takich, e, takich chamskich, takich... takich e, bo wiesz, to główny bohater nie jest, e, nie jest nikim takim, wiesz, to jest sędzia, ale sędzia taki, który po prostu na, nadużywa swojej e, Władze, władzy tak, tak, tak. i tam w ogóle można powiedzieć, że... że... No. <laughs> I, I generalnie... To może nie być przyjemne, ale z drugiej strony, no, no, wiesz, czego się spodziewać, nie? Ale ta końcówka rzeczywiście jakoś tam się zam, y, zam, zamyka, tak? zazębia, wiesz, że to jest jakby wytłumaczone, dlaczego to wszystko idzie jakimiś takimi dziwnymi ścieżkami. Dlatego wiesz, można obejrzeć spokojnie, to, A, no, to, nie, to nie, jest, nie jest nic. Ten Soudown takim... mówię, ten south of bardzo mi się podoba nie oglądałem więcej, ale to jest fajnie. To jest taki to to film. Ja już ja sobie filmach, na, moją, na moją listę filmów. które tak, że ruszę, wiesz, jeszcze mam bardzo, Sleepy że... Hollow do obejrzenia. Jeszcze mam um, Człowieka z takiego zamku do obejrzenia. Dick's pan zaczęli puszczać. No jest trochę tego. Gry, jest filmy, filmy, do tego książę, Masz 11 dni, 11 dni może sobie zrobić maraton. Jeden dzień taki tylko oglądania. Wiesz, to ja sobie zrobiłem wczoraj maraton. Yy, dokończyłem właśnie film yy, z Bollywoodu. Powiem ci, że ja... <głos> powiem tak, ja bym na to jest Bollywoodu. wspaniała, wspaniała yy, ale romantyczna na Ale powiem Ci lepszy o historia, bo wiem, że Ty lubisz Bollywood. Dostałem zaproszenie na prawdziwy ślub indyjski w Indiach, taki mega na kilkaset o, współczuję, współczuję, tak. Nie, podobno zajebiste są. Czy yy. one są świetne, tylko że ja, ja lubię tam fikcję filmową. Ona jest taka pod, podbarwiona, wiesz, że tam tańczą, śpiewają. Ale w ślubach też to lubią, panie. Tak, tak, ale chodzi o to, że rzeczywistość zawsze jest trochę taka ułomna, że to jest jednak nie to samo, co w orygnale. I tutaj w ogóle mnie zaskoczy. Tak się nazywa, w, wiem, że angielski to jest Never Say Goodbye, a, a tego, tego tytułu, e, niestety, no, oryginalnego, nie jestem w stanie tak z pamięci wypowiedzieć. E, Kabi coś tam, coś tam, nekach, No nie wiem, to musiałem sprawdzić. W każdym razie wiesz, ten motyw, że tam jest w ogóle kwestia rozwodu, jakiegoś tego, ten. To jest jakiś no, chyba najbardziej kontrowersyjny film bollywoodzki, dzisiaj, bo wiesz, w Indiach praktycznie kobieta jest podnóżkiem mężczyzny jakby drugiej kategorii obywatelem, więc jakby tam ona nie ma prawa ale gdzieś tam... Ale to, to, roz... to zależy od kasty. No pewnie tak, nie, nie. To jest w ogóle też kwestia tego, że tam... są tak duże... Jest tak, ja tak, ja duże, tego jest tych, tak tego... wiele, wiesz, kultur w Indiach po prostu, wiesz, jeszcze szopocianach, ale to, że na przykład małżeństwa są w większości aranżowane i tak dalej, jakby to rodzice decydują, kto z kim się e, później wiąże, to, to jest na No ale, tak jak mówię, można też naprawiać. Z, y, ten nasz krótki fragment kończymy. My... Drogi Bernardzie, coś chciałbyś na świętach powiedzieć naszym drogim słuchaczom? Wesołych świąt i nie czepiajcie się rakiet. że nam się dzieci rakiet nie czepiały. w nowego roku i żeby nam się dzieci rakiet nie czepiały. I z czego to jest? No, żeby nam się dzieci nie czepiały. No, to jest zagadka. Mały, mały konkurs. Y, uśmiech prezesa y, w nagrodzie. Nagrodą. Y, dziękuję Ci jeszcze raz Bernardzie i y, kończymy ten mały fragment.